Witam, Fantas Magieja, w grach komputerowych i konsolowych, odcinek 242. Ja nazywam się Damian Polucha Dachman i ze mną są Piotrek Spychała. Dobry wieczór. Piotra, doktor Judym i Bernard trzymi się. Witam wszystkich, dzień dobry wieczór. Witam was. O... Drogich o... To Może od jakiegoś miłego akcentu zaczniemy, zanim będziemy tam żółcią, e... tak się domyślam, że będziemy żółcią lać. To od miłego troszeczkę, akcentu. Troszeczkę. Piotrze Wreszcie System Shock można, System Shock drugą część, można w sposób całkiem legalny nabyć. Po wielu latach problemów z licencjami udało się doprowadzić do tego, że System Shock 2 trafia do cyfrowej dystrybucji. Tak, A przy czym też nie było się bez łyżki i jak ci w beczce miodu. Będzie DLC zakończeniem. Nie, nie, nie będzie DLC, natomiast firma, która... I to jest moim zdaniem coś niepojętego na ten moment, przynajmniej dla mojego, mojego mózgu. Dlaczego firma, która walczyła tak za żarcie o to, żeby uzyskać prawa do tej cyfrowej dystrybucji od, od tej firmy prawniczej jakiejś tam, a zrobiła, w momencie kiedy uzyskała te prawa, to zrobiła taki maksymalnie głupi, amatorski numer, a, że... A, przygotowując System szoka do cyfrowej dystrybucji, po prostu wzięli fanowskie patcze, nie mówiąc o tym Gogowi, że to są fanowskie patcze i sprzedali im to jako swoje. W ten sposób. I co A i fani ten... się obrazili. Mało tego, tego. Mało tego. W wywiadzie... powiedzieli, że wzięliśmy te fanowskie patcze ale one były do jakieś sobie, myśmy je poprawili i wydaliśmy to teraz, daliśmy to Gogowi. Tak. A potem tak, tak. fani oczywiście powiedzieli, hmm, I'll call you on that. No i sprawdzili to I okazało się, że Misie, oni wzięli te fanowskie patrze, ale z nimi nic już nie zrobili, tylko po prostu wydali tak, jak jest. A jedyne co Gog zrobił, to dodał swój instalator z tego, co ja Czy rozumiem. Gog na pewno doprowadził do tego, że, że chyba może znaczy, jest... na siedemce i na ósemce? No to tak, tak, tak jak mówię, że oni dorzucili swój instalator, jakieś tam banalne rzeczy, aczkolwiek muszę powiedzieć, że tak jak Piotr mówił, Gog, który się akurat zachował bardzo dobrze, nie? Tak, bo dosłownie dzień później pojawił się wątek, znaczy post jednego z ludzi z GOGA na tym forum, na TTLG, Through the Looking Glass. I on był taki bardzo delikatny, taki na zasadzie: Widzimy, co się dzieje, rzeczywiście to nie jest fajne, powiedzcie nam, co moglibyśmy zrobić, żebyście nie czuli się urażeni. Także bardzo się dobrze ktoś zachował i oni tutaj bardzo szybko zareagowali, to jest świetna rzecz. Natomiast mówię, no sam fakt jest strasznie dziwny, bo. Przy wiesz, bo tak, no bo to chodzi o ideę, nie? Tak naprawdę nie chodzi o żadne pieniądze. Ci ludzie, nawet, nawet ci moderzy, którzy, tam, którzy są na tym forum, się wypowiadali, oni nie chcą żadnych pieniędzy. To jest tylko kwestia, żeby ich uwzględnić w kredytach i to jest wszystko. Mhm. Bo tak naprawdę ci twórcy, czy ci moderzy, no, odwalili kawał dobrej roboty i to de facto nawet nie... To nie są tylko twórcy z, z, tego, z tego forum, tylko Um, jakiś czas temu wyszedł taki fanowski patch zarówno do, w ogóle do całego tego silnika, czyli do, i do pierwszego Tifa, do drugiego Tifa i do System Shock-a dwójki, tak. który pozwala odpalać grę w, um, DirectX, na directx 9. I to sprawia, że ta gra się odpala pod, pod nowymi systemami, bo wcześniej ona chodziła na, Di na DirectX-6, bo, bo wtedy przecież taki był. Stare dobre czasy. Stare dobre czasy. Oprócz tego wprowadzono, wiesz, um, jak to się nazywa, obsługę rozdzielczości, widescreen, tak? full HD i tak dalej. To wszystko zostało zrobione przez fanów to się nazywa roboczo New Dark, bo ten, ten silnik nazywa się Dark Engine, mhm. a więc to jest taka nowa, nowa jego postać. Na tam oprócz tego mam różne fajne narzędzia dla moderów, bo są, jest, wiesz, obsługa tekstur do praktycznie Takich jak w dzisiejszych silnikach, czyli coś w stylu 4096 pikseli um, i tak dalej, i tak dalej. To są już takie pierdółki techniczne. Natomiast mm. właśnie mówię, najbardziej bezczelny był, była wypowiedź tego, tego człowieka, który jest właścicielem tej firmy, bo tak jak Beniek mówi, um, on się pochwalił w wywiadzie z, um, właśnie z Rock Paper Shotgun, że oprócz tego, że rzeczywiście oni odwalili kawał dobrej roboty, bo udało się z tą firmą Prawniczą, zawalczyć o te prawa do cyfrowej dystrybucji. Natomiast, natomiast właśnie pod koniec walną coś w tym stylu, że, że te fanowskie patrze są świetne, natomiast nasi tech ninjas tutaj jeszcze dopracowali, żeby pracowali ostro, żeby te wszystkie Jakoś błędy. Tak ustawać, musiałem przestrzegać, bo ja czytałem ten wywiad i ja, ja, oczywiście wy, wyciągnąłem z niego tylko to, co mi się wdawało, było licencją, czyli to, że mieli takie problemy z licencją i ile to musieli się prawda, nabiegać tu na. Yy, yy, yy naszukać jakiś jakichś różnych sposobów tego, żeby jednak przekonać w tej chwili. To co jestem to... w stanie uwierzyć, bo to wiesz, to. Znaczy na to pewno właściwie dlaczego nie. W bardziej, że tak tym bardziej to jak mówi, to była jakaś firma prawnicza, kancelaria, czy później no, no, co to było jakieś, do końca. Dokładnie ktoś przejął coś, od kogoś to przejął coś od kogoś. Od kogoś tak. Pewnie był appointed egzamin, czy to się nazywa, ta czy likwidator, i ktoś tam czy się nie udosłase. cieszę się, że to nie, nie? By, że, że nie przejęli tego ludzie z Disneya, koniec końców. Nigdy byśmy tego nie zobaczyli. Ale ja wiem, by się, się tego Disneya. Disney robi fajne filmy. No tak, ale ja tak, jak, ja tak patrzę na to i, i rzeczywiście gdyby on to inaczej sprzedał, to tak prawie jak z, z takimi różnymi sytuacjami politycznymi w Polsce. Gdyby to inaczej podać, to, to zupełnie byłby inny wydźwięk. Gdyby no rzeczywiście nie, tak pomyśleli o czuło. tym, żeby powiedzieć fanom, uzyskać. że słuchajcie, używamy waszych patrów, się zgadzacie. Tak tak Umieścimy was w kredytach, bo jaki to jest problem zrobić nowe kredyty? no nie? W, w, w dzisiejszych czasach, to przecież nawet jeśli jest wszystko skompilowane, czy tam... Czyż to, to nie musi być nawet filmik, to myślę, że nawet fani tego nie wymagają. No wystarczy w głupim to uwzględnić tak, i tyle. Tak, tak, I już żadnego tam kombinowania, żadnego, wiesz, renderowania ponownie filmiku sprzed 20 lat. Myślicie, że w dzisiejszych czasach, kiedy wszystko jest tak pod lupą, da się cokolwiek dobrego zrobić, żeby prawda, nie, nie wyszło ale się, coś Ale złego. Ja wiem, co, wiesz co, mi wydaje mi się, że można zrobić coś dobrego, jeśli się nie próbuje walić w człona. Mhm. Bo to wiesz, te chłopaki chcieli zrobić coś dobrego, a tak naprawdę... Mhm. No ale tak by... Nie wiem, bo tak ja naprawdę nie pojechali po bandzie. Po bandzie no. A Gok z kolei im też zaufał, nie? No bo no. to też de facto nie jest... W interesie Goga, żeby takie sytuacje wychodziły. Nie bo... ja że na ile się... Gog mógł ingerować w to, co oni dostarczają. No, ja właśnie, to nie, on, GOG on tam, chyba, tam, tam się chyba tłumaczył, tłumaczył właśnie ten przedstawiciel, że to jest na takiej zasadzie, że to osoba, znaczy osoby, podmiot prawny, który dostarcza grę, odpowiada za to, żeby wszystko było w porządku pod względem jakichkolwiek. Ja mam nadzieję, że tylko nie zwalają winy na siebie, bo to taki był ten. Tylko właśnie to trzeba jednak delikatnie rozwiązać z, z, z twórcami tych, tych modów w jakiś taki sposób. Za dość uczynić im, e, może podkreślić to w, w, w opisie e, e, gry na, na, na stronie właśnie Goga, że między innymi gra jest uzupełniona o i tak dalej. Nie tylko w kredytach na, na końcu samej gry, tylko wiedząc, że kupujesz produkt, to, nie, to nie, nie jest oryginalne. Będzie, o, tego nikt nie będzie robił w kredytach na końcu gry. To co najwyżej jakaś zmianka w lidmi coś. To nikt się nie ma czasu bawić w takie rzeczy. Mhm musieli mieć dostęp do jakichś oryginalnych materiałów, proszę Cię. To są filmiki w jakiejś rozdzielczości typu, nie wiem, 640 na 480, masz ale, ale czy jest w ogóle jakaś taka pewność, że tam wszystkie te najlepsze, rzeczywiście ci ninja wybrali najlepsze patche graficzne? To oni wzięli tą wersję, która była najnowsza wersja zbudowana przez fanów i to wrzucili, więc to jest wybierami. ten jak ty mówiłeś. Tak, tak to, tak. Ten, ten, tak. to jest ten tak zwany New Dark. To jest ten tak, tak. zwany New Dark, to, i to zostało zaaplikowane, bo tam do System Shocka jest taki właśnie taki specjalny specjalne narzędzie, też zrobione przez fanów, to się tam SS Tool nazywa, czy jakoś tak, czy SS2 Tool. Żeby po prostu to zainstalować w miarę szybko i bezboleśnie, bo to. I teraz pytanie na dziś. Czy System Shock 2, nawet taki odświeżony, no nie, właśnie przy taki odświeżony, czy jest nadal atrakcyjną grą dla pokolenia graczy, które, które jeszcze System Shocka nie widziało, czy w ogóle czy to jest jednak coś, co my będziemy no sięgniemy po to, bo nas, na złączenie, sentyment tamtych czasów do tamtych gier, to znaczy, przecież jednak jest grą wszystko, wyjątkową, czy, czy, czy... W tym wywiadzie chyba było coś takiego właśnie, że ten gość mówił, że, że zazdrości tym wszystkim, którzy jeszcze w System Shocka dwójkę nie grali. Ja bym, ja bym się nie do końca z tym zgodził, dlatego, że o, chyba, że nie, nie grali... To zależy, wiesz... I mają taką świadomość, że, że, ta, że to, co wtedy było stworzone, bo to żeby tak naprawdę to odebrać w taki sposób, jak my to pamiętamy, to należałoby grać ze świadomością, że to jest najwyższy możliwy poziom graficzno-tekstowo-wizualny i wiesz, Ja mi się o to chodzi. Wiesz, ja nie chodzi. Ja nie sądzę, żeby chodziło o to, że on yy, zazdrości tym, nie wiem, trzynastolatkom, którzy widząc Call of Duty, <laughs> nie wiem, o najnowszy numerek Black Ops. 76, mówią, o kurde, ta nie jest fajna, bo grafika nie jest tak zajebista jak w Black Ops 13, czy, tam, czy, czy w, Modern Warfare 78, czy whatever. Ja mówię, raczej chodziło właśnie o ludzi, którzy są skupieni, w, nie wiem, powiedzmy na taki faram, w, w, forach fanowskich, czy ludzie, którzy grają w takie stare gry. Czy ktoś, kto, kto, powiedzmy, nie wiem, zaczął grać trochę później i mu uciekł z system systemu nie, albo nie potrafił go przejść, albo nie potrafił go zagrać i wraca do niego teraz i jest świadomy tego, co dostaje. Wiesz, wątpię, żeby taki przeciętny, lat, przeciętny 13 latek, czy tam gimnazjalista, czy, czy, czy jak go nazwiesz. Nie, na no, rynku w Polsce to w ogóle nie Grał nie Czy kupował tak. gry na Gogu, prawda? Po no pierwsze... chyba, że w jakimś popularnym programie na YouTube jakiś popularny bloger zaproponuje właśnie, żeby do tej gry wrócić. Wtedy w Polsce na pewno. No to może, ale wiesz, powiedzmy, że. Wiesz, ja nie wątpię, że tam może jakiś 13-latkowie się znajdą tego rodzaju, czy 15, czy 17, natomiast sobie szczerze, że to nie jest grupa docelowa Goga. Tak jak sama nazwa hmm. wskazuje, good old games, a nie good old games for new players who are under tak, 17. Tak, graczy po 30. No dokładnie, <gry> więc wiesz. Ja myślę, że chodziło o ludzi, powiedzmy, w naszym wieku, czyli z jakiegoś powodu, np. nie grali w system szoka Dwójkę, albo np. grali w system szoka jedynkę, nie grali w dwójkę, albo grali w wiesz... Ja się przyznam bez bycia, że dla mnie GOG to jest dla mnie wirtualną półką gier, które kiedyś grałem, które mi się bardzo podobały. Ale teraz nawet już nie mam czasu, żeby w nie grać, bo mam wszystkie części yy, yy, Texa Marfiego, przygód, no właśnie w, w tym Pandora Directive, Overseer. I ja kiedyś nawet próbowałem zakryć, ale okazało się, że po dwóch, trzech godzinach, no nie, to nie, tyle czasu, ile musiałem to władować. To, to, jaka ta gra jest inna jednak od tego, do czego jestem już teraz przyzwyczajony, że właściwie to jest dla mnie taka bardziej taki, tak, takie muzeum nostalgicznych wspomnień, tytułów, które kiedyś grałem i które mi się bardzo podobały. Być może kiedyś będę miał czas, żeby do tego wrócić, ale na razie to muszę przyznać, że na, na, na nie wiem 20-30 w jakie mam właśnie na tej wirtualnej półce GOG, to, to tak, żeby pograć dłużej, to jest naprawdę tylko kilka. Kilka i to może właśnie takich, które, które nigdy nie grałem. Ja na przykład, nie wiem, Aquanox, nie wiem, przyznać. Tak, podwodna strzelanka. Tak. I strasznie dużo czasu nie spędziłem jeszcze tak 2-3 lata temu, i byłem po prostu podniesiony tym wrażeniem jak dawniej były hardkorowe gry jak ja jestem teraz zupełnie z, zmanierowany Oczywiście, pointami i tak dalej no, ale... Oczywiście, że tak Ale a propos remake'ów i, i, no. i nowych Tak, tak, tak, tak. dziękuję a fejrzu, że Tak, To brzmi bardzo jak komplement Tomb Raider, albo Tomb Raider nowy nie widzieliście prezentację? Były jedna jest taka dziesięciominutowa. Widziałem to, co na Facebooku wrzuciłeś. Tak, i jedna jest taka dłuższa, nie może ty Piotrze miałeś okazję tą dłuższą. Nie, nie, nie, ja nie chcę tego oglądać, bo nie, ja chcę sobie w tą grę zagrać od początku do końca sam, nie mam ochoty oglądać żadnych, ani słuchać. Spoilery czy nie interesują. Znaczy powiem szczerze, że jestem zainteresowany tą grą po tym, co widziałem na tej twojej prezentacji, na na tej twojej, na tym, co ty wrzuciłeś. A człowiek boję się, że wiesz że będę miał doświadczenie numer dwa pod tytułem Colonel Marines, czy jak się nazywało. <śmiech> Colonel Marines. Colonel Marines, albo Crapionial Marines. Tak. E, Aliens Colon Marines. Colon Mar no wiesz, ja szukałem jakiegoś takiego słowa, które <śmiech> by dało jakość tej gry. Mhm. E, ale nie, ja widziałem ja dłuższą taką prezentację. Ma IGN, nie, wiesz, ale ja, ja, pamiętam, ja pamiętam prezentację tej gry, ona się nazywała ta, Nowy Aliens, i one też wyglądały no, fajnie. O tym, to będziemy mówić o tym, że to, ale już, o to już jest to... Chodzimy o to, że ale nie, one już, to, nie, fajnie, na gotowym takim bildzie to już jest taki bild który, który właściwie jest na przeddzień do tłoczni, gdzie już ostatecznie się wyroguje wszystkie, wszystkie bugi, ale to co... Prawda? I dojdziemy do tego. Zrobiono z, Ko z Kronia Marins. Ja myślę, że to jest może nie precedens, bo pewnie już też takiego... Wiesz, jak bo... mówię, Anies Kronia Marins wyglądało całkiem dobrze na prezentacjach Tak. Nawet z tak. tych ostatnich Mhm. Ale wreszcie, to To czy... szybciutko, ja tylko ten to, temat Tom Raidera, sko Raidera skończę, że ja jestem po prostu zaskoczony, jak z, z gry, którą byłem średnio zainteresowany, bo jakoś tak nie przekonywał mnie ten nowy, dojrzały restart serii, w którym Lara jest młodsza, prawda, wracamy do korzeni. Yy, do jakich w jakich korzeni? No tam do jakiejś genezy, dlaczego Lara stała się Larą, tak? Bo ona ma, nie wiem, jest 18, 18 lat, no jakoś tak, jakoś jest bardzo młoda. Tak, no ale jeśli chodzi o gameplay, to nie są korzenie raczej, to czy jest coś takie, to jest reboot, to jest wręcz właśnie pozbycie się korzeni, tak jak w Devil znaczy, May tak, Cry. Tak, tak, ja się bałem, że ta gra będzie na przykład liniowa, że ta gra będzie bardziej survival, może nie horrorem, bo to jest zupełnie nie w tą stronę, ale że to będzie bardziej taka gra, w której musimy przetrwać, tak, mamy takie niekorzystne, prawda, środowisko, w którym się znajdujemy, ale te prezentacje trochę rozwijają moje wątpliwości, bo o ile to... to to 10-minutowe demo pokazuje dosyć krótki i nawet liniowy fragment, to ta dłuższa prezentacja pokazywała, że jednak jesteś w dużych, otwartych przestrzeniach. I, i swoboda, i, i jaką możesz rozgrywać pewne sytuacje, też jest duża. I, no nie wiem, no, Piotr, jako fan skradanek, na pewno ty będziesz po cichu gdzieś tam wszystko próbował wykonać. Tam Lara ma, ma wiele rodzajów broni. I to, i to mi się podoba. I to, co ja widziałem, to naprawdę pokazuje, że... i, i, i nawet fakt, że ona świetnie wygląda. Yy, graficznie ta gra. Nie wiem. Yy, Myślę, że z... Nie, Lara, Lara już jest tak jakby przyjęte, że Lara zawsze dobrze wygląda. Jakby wiem, jak źle renderowali Larę, to by był tak, chyba jeszcze większy byli skandal byli... niż z tym z Colonia Marines. No, dwa filmy, których nie wyglądała dobrze. W którym w tym nie wyglądała dobrze? Nie wiem, były dwa tylko filmy z Larą. Jeden się nazywał Tomb Raider 1, drugi się nazywał Tomb Raider 2. Chyba Lara Croft z Tomb Raider, <śmiech> tak jakoś to było, że najpierw Lara, no i to chyba był błąd. Błędem było obsadzanie w nim absolutnie brzydkiej kobiety w głównej role. O, oh, whatever. Nie o tym rozmawiamy. Ale rozumiem, że, że Piotr, ty jesteś zainteresowany e, Tom Riderem. Bernard... To, prawdę, no zdążyłem o nim zapomnieć, ale no może jeszcze, może jeszcze ewentualnie. Kiedy on wychodzi? Jakoś niedługo już? No, jakoś tak w marcu chyba, nie? O ile się nie mylę. Hmm. Czy znaczy, w marcu? Mi, w sensie, coś, gdzieś... coś już mam na marzec, ale nie wiem co. co nie pamiętam, co to było. To w masz, masz cały marzec, marzec zarezerwowanej randki i tak dalej, więc. La Lara, też musi znaleźć czas. Więc... No właśnie nie, właśnie, właśnie dla czegoś innego chciałem, ale nie pamiętam, że coś, coś wychodziło takiego w marca. A przypadkiem nie wychodzi ten cały śmieszny Metal Gear Solid Revengeance? Jakoś niedługo? Hmm. No i no, jak... jakoś niedługo. 5 marca wychodzi. No, no. Jeszcze, a, a, a, a, a Arime nie wychodzi Lara, też właśnie. Lara wychodzi 5 marca. O, to pani jest pierwszy. A Revengeance wychodzi? Chyba w połowie. A co Cię przekonało do Revengeance? Demo. Czyli to krojenie takie w duż na To jest te... śmieszne, to jest śmieszne, tak. To jest takie mniej zrobione, chociaż troszkę brakuje mi takiej... Mm, mm, jakiejś takiej lepszej... Nie wiem, albo ja jestem po prostu cienki i nie rozumiem jeszcze tego systemu sterowania do końca. Ale brakuje. Nie wiem, jakoś nie potrafiłem robić ani uników, ani jakichś takich bardziej fikuśnych rzeczy w, w, na tym schemacie sterowania, które oferuje Platinum Games w tej grze. Oni są generalnie dobrzy w te klocki, no. Wielka tradycja przecież, nie? Robienia slasherów jeśli chodzi o, o Revengeance, jest... już, już niedługo, już za tydzień Revengeance, tak A nie, no wydawało mi się, że to jakoś 22 później. februara. Tak, 22 tak. A, to jest jakiś, czy, a to jest jakaś skradanka? Czy nie, nie, nie, nie, to jest bardziej slasher. To... A slasher, to jest... taki typowy a... właśnie czy slasher. Słyszecie, to powiedzieć, że ktoś połączył slasher z mędzeniem z Metal Gear Solid? Głodny nie jest Snake tylko. To nie, tak. nie znaczy Kojima co robi, tak? Czy ma to miał o tym coś? Nie, robił Platinum Games Nie, ale ten. Nie ma z brudne, to brudne w to wkładał nie? Mhm. No znaczy, no tam tylko machną ręką, na sadzie, wiesz, pokropił święconą wodą. Natomiast są rozdzieli bógosławieństwa, tak? To... Nie znaczy. wiem, że ja to takie pewien, bo to jest. Się, znaczy, wiesz, bo... Kojima ja... pracuje teraz na Metal Gear Solid 5, który, który próbował nam mówić, że to jest, że to jest Phantom Pain, tak? To się chyba. Jakoś tak. nazywały te prezentacje z VGA. Ale powiem tak, że, znaczy, pamiętaj, że mnie, mnie jakoś specjalnie Metal Gear Rising Revengeance nie interesuje, ale ten system walki z tym właśnie siekaniem wzdłuż właśnie tych linii, które tam wyznaczasz gałką ruchu analoga, no, to mi się podobało. To muszę przyznać, że ja lubię po prostu takie, takie smaczki w mechanizmie takiego, coś, coś dodanego. Coś jak na przykład w Dead Island było to, że miałeś to tak zwane sterowanie cyfrowe i to sterowanie analogowe. No to chyba się jakoś tak nazywało. Że cyfrowe było takie tradycyjne, że naciskasz przycisk i, wiesz, i uderzenie. Naciskasz przycisk, nie wiem, strzał, a w analogowym miałeś tak, że przytrzymując y, przycisk gałką analogową wykonywałeś ruch i ten ruch był odzorowany. No, takie rzeczy mi się podobają, ale czyli co, zostawiamy Metal Gear Rising, Vengeance, Tomb Raidera, Lara no i możemy przejść do tego tematu. Yy, największe ostatnie oszustwo, yy, jeśli chodzi o yy, branżę gier, można powiedzieć, myślisz, masz na myśli Alien Colonial Kraplines? No właśnie, zastanawiam się, czy. czy, czy, to, czy, czy, czy po co, mam, po co nam dziennikarze growi, skoro nas nie ostrzeżono? Czemu. czemu znaczy, nasi... porządku, ja to ja, ja już powtarzam od wielu lat, jak, jak mamy podcast, że nikt, nikt mnie nie słucha. To, to nie są dziennikarze po pierwsze, to są ludzie piszący o grach za pieniądze. To, po to są ludzie, ludzie piszący o tak. grach o pieniądze za pieniądze wydawców. Więc nie wiem, do czego spodziewałeś się, że oni napiszą, a wiecie, to, ale on, nie, on, no. naprawdę to ten Alain O'Connor y, jest taka tam, nie ja, kipak. Ja, ja, wiesz, bo, bo to, że... Na, nie, bo y, Powiedzmy tak, że jeśli chodzi o to, że recenzują gry to jedno za pieniądze, to drugie, ale chodzi mi o to, że oni jak już w końcu wydali te swoje recenzje, no to większość z nich jednak pokazała, że ta gra jest słaba i te oceny były niskie, tylko chodzi mi o to, że... Chyba się jeden goleś wyłamał tylko z tego, tak. co to było. Nie z ign -a, tylko. I co, da wyższą ocenę jakąś? No 9,5 na 10, czy tam 9. Nie, no to już jest w ogóle jakiś kosmos. To chyba się pomylił po prostu. Koleś i... miał nazwisko? Nie, no nie pomylił się. Miał, właśnie, miał. Miał, już miał to nazwisko, nieba... został powieszony. Nie wiesz, chodzi mi o to, że dla mnie dziennikarz są tacy, żeby znaleźli tą grę, dowiedzieli się oni przed wydaniem i napisali, by zajmowali się że to jest kawał krapu. To by, to by, to by było zarombiste. właśnie o to chodziło. To było że... to, co ja nazywam dziennikarzem. W dzisiejszych czasach, jak ja wiesz, no że teraz, jak dostajesz, grę. dostajesz grę, recenzujesz ją za pieniądze, pieniądze wydawcy. Przez potem... recenzji ukazała się w dniu premiery, tak? A, czyli oni Mieli embargo. Mieć... Tak, właśnie, oni mieli tą grę wcześniej, mieli embargo. Dlaczego nikt nie zrobił jakiegoś, nie wiem, ostrzeżenia jednak, gdzieś wyła... nie wyłamał się, trudno. Znaczy, ja, ja nie widziałem, że tak powiem, bo było trochę artykułów takich jakby towarzyszących już tej całej aferze, ukazujących się w miarę regularnie dzień po dniu, po premierze i właśnie po tej, po tej fali negatywnych recenzji. O, i możecie sobie mówić, co chcecie o destructoidzie i o ich naczelnym trolu, czyli Jim'ie Sterling. Jim Sterlingu, ale on napisał coś takiego, że mm, w tym momencie to on się czuje fatalnie i on, w, zasadzie to on, w zasadzie to on chyba już nie będzie jeździł na te wszystkie właśnie imprezy branżowe po to, żeby robić te previews, hands-on i tego typu rzeczy, bo on się w tej chwili czuje jak ostatni fiut za przeproszeniem, no to dlatego że jeden. on rozmawiał on rozmawiał właśnie i z tym, i z Randym Pitchfordem, i z, i z całą tą ekipą, I on, on, ponieważ on jest wielkim fanem obcych, więc on był super entuzjastycznie do tego wszystkiego nastawiony i, i w tych artykułach um, w, on je też nastawiał publicz, całą publikę, wiesz pozytywnie no mm. i nakręcał jakby ten hype za przeproszeniem. ale to się im udało to się im udało się udało tak to się nie udało. Tak, no się nie ale wiesz udało. Ale, ale Alien's to jest taka marka że nawet przecież niedawno niedawno to parę lat temu wyszedł Alien's vs Predator i to też była słaba gra prawda ale wiesz co to Colonial Marines udowadnia że można zrobić dużo słabszą grę ja ostatnio grałem właśnie tak dla Dokładnie. porównania. <laughs> i powiem ci że miło się gra w tego AVP-ka w porównaniu z tym co jest w Colonial Marines naprawdę fioce musimy ustalić jedno ty masz trudności sadomasochistyczne. Wszyscy o no, też bo... wiemy. Przeszedłeś... On przeszedł, konia, marines Damian. Tak, bo jestem jednym z tych nielicznych, którzy No ja jestem to blisko, też. ale to jest... ja, ja chętnie o tym porozmawiam. Razem będziecie przypinać klipsy do. Ale Ja, ja przeszedłem już. A nie wiem, Piotr, przeszedłeś w... Aliens vs. Predator? Tak, wcześniej. Aha, no bo nie, no, bo myślałem, że, że teraz właśnie dla, dla, takiego, dla takiego porównania zacząłeś grać w Aliens vs. Predator. Dla nie, mnie nie. Aliens Predator ma ma parę ciekawych momentów, ale na przykład wizualnie, na przykład na PlayStation 3 wygląda dużo, dużo słabiej niż y, Aliens Colonial Marines. O nie, Chociaż... no, to wygląda ślicznie, on ma DirectX 11 jeszcze obsługę. A, bez... no to właśnie, to muszę zobaczyć na wersji na PC. Na PC. No, chyba z 12 giga albo i lepiej, także on ma bardzo ładno. No, to procesy. nie wiem, to być może bez... właśnie warto, ja żebym jednak kiedyś zobaczył tę wersję, bo no, ale to jest ja, jakby... ja przemęczyłem, ja muszę przyznać, że Aliens vs Predator w pewnym momencie AFP mnie bardzo zmęczył i końcówka ja już tak, była taka, że na siłę to yy, ja gram, bo chciałem po prostu skończyć, to ja lubię tak domknąć wszystko, ale to powiedzmy tak, dlaczego ja Aniusz, z Lenior Malin wzbudza takie po... kontrowersje i tak ja zaczęliśmy... Ja myślę, że powinniście zagrać. Tak. Ja kiedyś widziałem, <grym> przez ramię oglądałem, jak grałeś i bardzo podobała mi się atmosfera padającego, znaczy atmosfera i ten padający deszcz i w ogóle chyba. gdzieś stajesz chyba na jakimś dachu, patrzyłeś z góry na jakieś tak. ludzi, to, to było fajne, to muszę przyznać, że to, to wszystko wyglądało wylem. jak tak się yy, się 13 sekund gry było bardzo fajnie. Tak, ale nie, to powiem, powiedzmy, yy, zacznijmy tak może prawie od początku. Czyli chodzi o to, że wyszła sobie gra Alien Colonia Marines, na którą dosyć długo wszyscy czekaliśmy. 6 no, no, lat była w produkcji. Tak, 6 lat w produkcji była. Pokazywano ją yy, wielokrotnie na różnych pokazach, na różnych targach i tak dalej. I yy, yy, w końcu doczekaliśmy się, nie się premiery. Funkcji, nie, prawda? Bo ona miała być po prostu wśród... Do mnie, do mnie, ale czy na początku nie miał być RPG-iem RPG Prawdopodobnie no, było wiele koncepcji, a, no tak jak masz na przykład Obsidia Borderlands. Obsidian miał Obsidia miało robić Aliens RPG Tak. i a, to setka to, to, to, to wzięła dobra. i ciachnęła. Wiesz, Kolejne Marines też ma jakieś elementy rpg nie? tam zdobywasz e, e, te punkty i, i awansujesz, nie? Ale... To dodaję w ogóle, bo ja nie zauważyłem poza tym, że się przesuwają takie głupie paski czy znaczy, to tam wiadomo, że dostajesz te punkty, które, które później możesz wydawać na... Zobacz, tam było coś takiego, możesz A wydawać na roz, rozwój broni, możesz sobie na przykład do tego karabinu typowego dodać tłumik, nie wiem po jaką cholerę. A to było najlepsze, to już w ogóle zastanawiam. Próbowałem sobie uzmysłowić, czy jest w tej grze na przykład, nie wiem, taki... E, znaczy nie uzmysłowić, tylko tak chciałem sobie wyobrazić, jaki byłby moment w tej grze, że na przykład ten Tumik by się przydał i jest taki, taka misja, która mi się bardzo podobała w sumie, z całej gry ona mi się najbardziej podobała chociaż ona jest jedna z najbardziej absurdalnych i, i, i, i nawet gify są Wiesz o tym obcym, który się porusza jak tak, tak. Charybik, tak że tam właśnie być przydałbym się przydała jakaś brań z Tumikiem, bo tam wszystko musi być robione po cichu nie, skradasz się cały czas no to, jest, to jest chyba jedna z najbardziej może jedyna właściwie misja, która ma jakąkolwiek atmosferę Dlatego, że... Ale nie ma absolutnie żadnego sensu w uniwersytecie. No nie, nie ma, bo tam to poda... jest jakiś cmentarz, gdzie tam po prostu ci, ci wszyscy biedni, obcy idą, nie wiem, na, na wierszny odpocznego, co oczywiście nie jest chyba wytłumaczone, tylko tak gdzieś ktoś. Nie, to w tak... nie jest wytłumaczone. To mi to prowadziło tak wytłumaczyć, ale w każdym razie videogamer.com wypuściło, i ten, ten filmik można też zobaczyć na naszej, na naszej stronie, na Facebooku wypuścił filmik, który porównuje to, co oznaczone jako work in progress, czyli generalnie nawet można powiedzieć, że wersja alfa, tak? czyli takie, takie, takie rzeczy, które jeszcze nie są wykonane do końca, czyli znaczy, nie z pełnej gry oczywiście, ale jakieś już gotowe fragmenty, które być może jeszcze się zmienią, ale no mniej więcej już tak to wygląda. I te, te sceny z work in progress porównano z etapami już w końcowej grze, w tej, którą możemy kupić w sklepach i ta jest kolosalna Dlatego, że widać, że po prostu od nowa zrobiono grę. Albo po prostu tamto, co zaprezentowano, nie było niczym innym, jak tylko jakimś oszustwem, jakim może renderingiem i tak dalej. Nie, to nie było jak to gra? Czeka, czeka, jak się nazywało? Killzone. Mhm. Nie a, no, no, a no tak, ale ale to zamiał czysty render, tak. Jeszcze inna sytuacja, natomiast tutaj było po prostu tak i to, i to nawet widać po, po tej prezentacji, że to jest po prostu taka zwykła, domyślna wersja silnika Unreal Engine i tam są tego typu efekty wykorzystywane, natomiast oni później, przynajmniej z tego co ja wyczytałem, bodajże na Eurogamerze był taki artykuł o tym, o, a propos tej technologii, z której oni korzystają, to jeszcze był taki w miarę entuzjastyczny artykuł przed, przed samą recenzją, a, że m, po prostu oni na potrzeby tego, m, tej gry wycięli m, ten system oświetlenia, który jest, m, który był, jest domyślnie jest Unreal Engine, czyli Light Mapping mhm. i zastąpili go, zastąpili go m, oświetleniem dynamicznym. A jak pewnie wiecie albo nie wiecie, oświetlenie dynamiczne to jest jedna z rzeczy, z których zrezygnowano w, w głów... generalnie zrezygnowano w silnikach na konsole tej generacji, w zasadzie poprzedniej już chyba też, ponieważ to tak potężnie pożera moc obliczeniową, że zabiera energię, że tak powiem na wszystko inne, mm -hmm. a więc nie wiem, czemu panowie się zdecydowali na taki krok. No generalnie te gry takie jak nie wiem Doom 3 miały dynamiczne oświetlenie, takie w pełni. No to wiecie ile tam było świateł na pomieszczenie? Dwa, trzy. No bo im po prostu więcej się więcej się nie dało. I korytarz i to był, to był to był to był też cykl e, ciąg wąskich korytarzy, a nie jakieś wielkie przestrzenie. Także. Także ale, to, to ale jest jeden z moich domysłów, że, że, hmm. że musieli po prostu zrezygnować z tych wszystkich rzeczy. Natomiast dziwi mnie, że zrezygnowali z takich rzeczy, które, które były typu, nie wiem, typu głębia ostrości. No właśnie. Nie a... takiego... wyglądają gry na, na Unreal Engine i wiemy, że niektóre wyglądają olśniewająco, przepięknie. No. To, i, a, a tutaj mamy no coś, co, co nie trzyma atmosfery w ogóle tego, tych filmików z Walking Progress. Tak, czyli nie trzyma tego, że nie ma jakiegoś takiej, takiej stylistyki. To wszystko jest takie błyszczy się strasznie, tam nie, nie ma jakiejś spójności. Te, te pierwsze etapy to już w ogóle one nie mają nic sobie z klimatu. Że i, I w ogóle nie pokazują, nie wiem, tego co widzieliśmy w innych grach robionych na Silicon Engine. Czy to może to jakaś stara wersja jest? Nie, to nie jest, mówię ci, to nie jest stara wersja, po prostu wyglądało to tak, że, znaczy tak mi się wydaje, że to jest właśnie przez to dynamiczne oświetlenie, bo, a jak tam wcześniej widzieliście na, to, w zasadzie tam nie ma cieni takich podstawowych, tak jak w tej pierwszej wersji były cienie, czy to rzucane na przykład, jak szliśmy w tym tunelu do tego, do tego drugiego statku, to tam już było widać cienie, w pomieszczeniach były cienie, postacie rzucały, hmm. rzucały cień, tutaj tego nie ma, tutaj jest właśnie rodzaj oświetlenia dynamicznego. Część, część oczywiście w samej grze, widać tam jakieś cienie, ale to one, one są jakby, jest ich dużo mniej. To nie jest tak, że tak jak to zazwyczaj na tym silniku, jak masz light mapping, jak masz wypalone cienie na, na mapie, na stałe, to wygląda dużo lepiej, mhm. mimo, mimo, że to jest, mimo, że to jest na stałe. Natomiast, natomiast w samej grze tego nie ma. Nie ma tak, że widziałeś, że zostały też te efekty cząsteczkowe są bardzo zubożone. Nie ma tej takiej mgły w połączeniu z dymem. A, w, ogóle nie, nie, ja w ogóle nic skupane. nie zauważyłem. takiego. Właśnie... ostrości też Ta. w ogóle ma. To zostało też taki kompletny. Ta gra jest strasznie płaska, że że te postacie właściwie nie, jakoś, jakoś tak nie czujesz, żeby one stąpały po ziemi sztywno. I dojdziemy prawda, do, do, do, już do mechaniki, bo już, jak, tak już mówimy o tych wizualnych, że dla mnie było parę fajnych momentów, które no, pokazywały, że jednak że tam coś, coś można było fajnie jeszcze zrobić, ale, ale całość no, to jest taka strasznie przeciętna gra i, i moim zdaniem w, oni po prostu tą grę w bardzo krótkim czasie zrobili zupełnie od początku. Albo bym zrobił od początku, albo, albo gdzieś coś było po prostu wycinane na potęgę, nie wiem, pod wpływem błędów. Ale gra jest bardzo, bardzo taka wybrakowana. Niektóre pomieszczenia to są w ogóle takie puste korytarze, w których po prostu absolutnie nic nie ma. Mhm. Bez bardzo nierówności. Albo, albo są, szczególnie na, na, na początku, tak. Że, nie tylko, że nic nie ma, niektóre są po prostu kopii w klej. Tak, to też tak jest. Całe, też tak całe, jest. Całe. Dźwiękowo jest w ogóle strasznie ubogo, nie wiem, czy zauważyliście. A nie ma w ogóle jakichś takich odgłosów w tła, nie ma, nie wiem, jakiegoś tam, jakiegoś szemrania w tle, jakiegoś dźwięku rur, jakichś, nie wiem, tych komputerów, cokolwiek. No to jest On dym, tak, jest dym tak i ogień w kosmosie, prawda? Co to jest imię ogień w kosmosie, tak. tak, co tak. Co Natomiast to brakuje, brakuje takiego, takiego właśnie dyskretnego, dyskretnych dźwięków otoczenia, któryś normalnie się nie zauważa, ale jakichś nie ma, to po prostu jest dzwonienie w uszach i tutaj to niestety też jest. A tak, nawet mało le... też dialogów na przykład, mało jest takich a, sytuacji, kiedy a, m, czujesz, że ktoś powinien się odezwać z tych marini, który tam idzie z tobą, którym już, nie wiem, objaśnić sytuację albo coś takiego. Znaczy, oni mają tendencję, że w ogóle oni niby są z tobą, ale oni mają jedną funkcję tylko, żeby tak po prostu sobie stać, bo ani oni nie zginą, bo zauważyłem, że oni są po prostu nieśmiertelni. Oni są nieśmiertelni. specjalnie nie są przydatni się... w walce, bo, bo ich ogień można uznać za jakiś taki zaporowy, ale, ale jakoś skutecznie, specjalnie nie jest. I też zauważyłem, że się potrafią zaklinować. Może nie tyle zaklinować, że nie ruszą całkowicie, ale może na przykład stanąć gdzieś tam za węgłem twarzą totalnie do ściany i tak, tak stoi dopóki prawda nie posuniemy się gdzieś dalej, żeby on gdzieś się ruszył. Ja miałem taką jedną e, sytuację, nie może Piotr, jak słyszysz, to, to ją ja kojarzysz. Nie wiem, Bernardzie, czy się gdzieś. kiedy pierwszy raz mamy ten, tego smart guna, czyli taką, no. taką broń, która to sama namierza. Tak, sama namierza po prostu cele, tak? I musimy przejść przez taki dłuższy tunel. Gdzie ci obcy wyskakują po prostu z jednej, z drugiej strony i ja musiałem przejść przez to kilka razy, bo ginąłem, bo ja po prostu za bardzo dać orientację. tam stałem, strzelałem do tych. Mm, nie posuwałem się dobrze, to później Przechodziłem do, do kolejnego pomieszczenia, dochodziłem do zamkniętych drzwi i nadal nie wiedziałem, co robić. Po prostu gra chciała, żebym ja nie przeżył tego, nie, nie przeszedł jak najszybciej do, do kolejnego pomieszczenia, czyli nie zachował się jak powiedzmy, ktoś, kto chce przeżyć, tylko jak eksterminator, który wybija wszystkie karaluchy, dopóki wszystkie karaluchy nie są w pomieszczeniu zabite, tak? Do, do, dopóty będziesz tutaj siedział i nie damy ci klucza, nie, nie otworzymy ci tych drzwi, żeby... No się ja tak stale. zrobiłem, ja stałem jak ten kołek po prostu i czekałem, aż się fala skończy, no i to było... No i tak trzeba, tak. I, i, I to było denerwujące, bo ja po prostu w, no, nie wiem, w, w innej w takim Dead space to wiem, że w pewnym momentach, kiedy mogłem, to ja po prostu unikałem walki, żeby jak najszybciej przejść pe pewną rzecz. Jakby zachowywałem się jak ktoś, kto chce przeżyć, a nie ktoś, kto... To z minimalnie... strony, przecież, ale z drugiej strony to są jednak Aliens. Z nimi się nie unika walki. Tak, mm. <śmiech> ale zabierze, powiem tak, boginię. że ja dzisiaj ja dzisiaj w ramach takiego nie wiem, brzydkie słowo użyję go, researchu, obejrzałem film Aliens, żeby sobie porównać, prawda, jak na przykład wyglądają te pomieszczenia, bo... To bo... wyglądało lepiej w rzeczywistości, niż na czy on Znaczy... W grze, w grze, one nie są tak spójne stylistycznie. Nawet jeśli. No, no przede wszystkim film w ogóle ma filt taki niebieski, który całkowicie jakby mm, pewne rzeczy wtapia, tak? Że one są nie takie wyraźne, ale. ale yy, no, wiele rzeczy jest wzorowanych, tak? W, w, w, kształt, ale, ale nie ma tego. Tego co akad było widać na tym Working Progress. Czyli y, być może właśnie tej mgły, tych, tych dodatkowych efektów. Tam jest jedna scena, która jest wyjątkowo komiczna. Y, też ona jest z początku. Kiedy pier, pierwszy raz widzimy jednego z, z żołnierzy unieruchomionych, prawda, w tych nie w kokonie, ale w tych, tej, prawda, w tych, tych, tych takich wszystkich tych, bo i nie wiem, jak to się nazywa. Nie wiem, Piotrze, wiesz, o co mi chodzi? Bernard Tak, nie wiem, co się chodzi. chodzi. No, tak, no, ali... ci obcy po prostu unieruchomiają ofiary swoje do ścian, tak, tymi swoimi. No, no. Y, jakimiś tymi I to nami. w tym working process wyglądało rzeczywiście klimatycznie, nie? A tutaj to taka główka się rusza, prawda, hel... prawie jak Headless Chicken, no, tylko że z głową, no. Czyli znaczy ja nie widziałem różnicy, prawda, mówiąc. Różnica była tylko taka, że te, te, tamta, w tej pierwszej wersji była to był to widok TPP, no i to było trochę bardziej dramatyczne, a to był FP, i miałeś po prostu no, głowę z nosem w rozmytych teksturach. Mhm. I to w zasadzie była jedna różnica, jak dla mnie, natomiast... no. Ale zrobiła różnica, zrobiło. No była to różnica tak, dosyć tak. spora, tak. Lepiej wyglądała ta, ta, ta, ta pierwsza wersja, także... Nie znaczy ja mam nie, w ogóle. No, to... Pierwsza w lepiej. Mhm. Znaczy mi się wydaje, że w ogóle Gearbox ma jakiś taki. Znaczy jest dużym studiem, tak? I oni osobiście w ogóle nie przyłożyli palcem, palcem do tego y, tytułu, tak samo jak nie przyłożyli palca do, do... Giełdnikiem Forever. Więc zupełnie inni ludzie tak, robili. Tak, Widzieli grupę internów i dajesz. Tak, po prostu Gearbox y, gdzieś może próbował to. Y, Zalegaliz zalegalizować, nie wiem, legitymizować to w jakiś sposób, tak, żeby pokazać, że słuchajcie, ta gra nie może być taka tragiczna, bo przecież to jest łatka gearboxa, tak? A wszyscy mamy w pamięci Borderlands 2, Borderlands to są świetne gry, więc... Gearbox... Ale oni też mieli chyba jakąś aferę z Borderlands, tam z tym stylem graficznym też jakieś były cuda. No, że tam chyba z Raider... no, no, na ostatniej No, na, na ostatnią chwilę to było robione w panice trochę, także... Ale, ale podjęli decyzję, które w, w, w końcu... Na, w... W końcu końców wyszły, wyszły mi dobrze. Ja pamiętam, że z Gearboxa się śmiali, że właściwie to jest taka gra, w której masz pierdyliant, rodzajów broni. Nie? Bo masz jedną bronię, tysięcy kombinacji, to tutaj w grach RPG, jak w slaszach. Ale, Ale mimo wszystko no Borderlands to są y, krytycznie uznane, uznane tak critical acclaimed, jak to się mówi, ładnie? Czyli zaturzone przez recenzentów. Tak, tak że, że to są gry bardzo dobre. Nie widzę, żeby się jakoś specjalnie podniecać Borderlands. i mówić, o, specjalnie mnie dziwi, że się od Borderlands mogli spieszyć Aliens. Sorry. No tak, znaczy no, ale natomiast. Wydaje, że oni mieli po prostu więcej czasu poświęcili i natomiast podoba robili... mi się na przykład Borderlands in Arms z tej samej mhm. firmy, że tak wyrażę. Tak, tak są... takie zupełnie inne podejście do tych wszystkich strzelek drugowojennych i, i gra taktyczna. Ale, ale nie, ale wracając do Alien, Aliens, tylko Mi się wydaje, że to po prostu ci sami ludzie, co, co robili Dignoka. No, takie gdzieś jakieś studio, po prostu dali, dostali zadanie, Sega naciskała, że musi musicie w końcu wydać. No, no bo to się prawie o proces już rozbijało tak. z tego, co słyszałem. Tak. Fox pewnie też naciskał, no bo jednak... E... No jest w końcu kontynuacja, nie? Tak, tak, tak. Znaczy ja w ogóle nie rozumiem to, to jest tego. Wątków z filmu i w ogóle. Dobrze, czyli już wiemy, że zostaliśmy oszukani, tak? Czyli możemy sobie że, że, że gra, która, to... która została w końcu wydana to, jest, to nie jest gra, którą, którą nam obiecano. Ja wiem, czy nie jest... Obiecano nam w sumie kiepską strzelankę, Dostalić mi kiepską strzelankę, tak? Mhm. Mocno przeciętną, tak. taką już nie No nie wiem, Piotrze, bo tak jak przyszedłeś. Mhm. Czy. Właśnie, dlaczego? ciebie po tym właśnie. czy ci stało? No jeszcze był jakiś moment, w którym po prostu nie wiem, miałeś jednak nie wiem, jakoś cieplej pomyślałeś o tej grze, że w sumie... Ja bym... Tak, Piotrze, masz jakiś problem, z zresztą porozmawiać, tak? <grym> nie pomyślałem cieplej o tej grze, raczej myślę, że miałem dużo takich momentów, kiedy się śmiałem w tej grze, natomiast wiem, że to nie było zamierzone. Dziwi mnie, że ten scenariusz ponoć został zaaprobowany przez Foxa, chyba nie ta wersja. Myślę że, myślę, że to była jakaś inna wersja, bo potem bo zostało to zmienione. Bo... Coś jak z Vegas, prawda? Scenarzystów szukali, przecież nie to napisał. Um... Gdzie jest Vegas. E, przepraszam, kazwawa. co okay, no, to jest jak... Katzwawa? Też nie wiem i nie chcę wiedzieć. Um... <laughs> Więc zostawimy to, to będzie taki tak, do sprawdzenia. Ale kontynuuj, Piotr, tak. Poczekaj, bo się skupiłem. No, w każdym razie nie, fabuła. Fabuła, jest, fabuła jest niedorzeczna. Wytłumaczenie na koniec jest... Uh po prostu policzkiem w twarz, bo inaczej się tego nie dało Ale z drugiej ty, ty, ty, ale może to po prostu pili ci sami koledzy, co pisali sam już do Promateusza. <głos> dobry, dobry, celna uwaga. A bardzo być może. A bardzo być może. Nie, nie mam pojęcia. W każdym razie, um, w zasadzie to nie wiadomo, o co tutaj w tym wszystkim chodzi, poza, poza taką typową intrygą, że Wayland Wey yutani jest złe i niedobre i wszyscy to okay. wiemy. Czyli Były taki twist, na koniec się twist, co, co, jeszcze raz? Czy były kobiety, które uciekają przed przewracającym się z takim kosmicznym do przodu, w kierunku upadającego. Nie, nie, na szczęście, na szczęście nie było. Natomiast, natomiast były takie, było, było trochę takich scen z takim niezamierzonym komizmem. A przede wszystkim tam jest problem z postaciami, bo, bo te postacie, animacja postaci jest fatalna i one się wiecznie patrzą w jakiś takim bliż, bliżej nieokreślonym kierunku. Mimiki twarzy tych postaci nie ma. A tam było kilka takich scen, które miały być jak w miarę dramatyczne, to znaczy tam pani się dowiaduje, że. Um, że ma w sobie obcego. Co jej Bishop skrupulatnie tłumaczy, pytając wcześniej o pewne rzeczy. Uh, no i w pewnym momencie Bishop nie ukrywa, że słuchaj, umrzesz. Uh, i przy, po czym mija sekunda i nie wiem, ta pani chyba miała w tym momencie jakiś, mieć wyraz twarzy taki, że, że coś... Jeśli, czy, look, nie? To do... tak, tak, tak, właśnie coś takiego. Powinna wyjść jakaś muzyka, nie wchodzi absolutnie nic. Odzywa się po, po tej sekundzie dowódca, let's move. I to jest absolutnie wszystko z no tej strony. Mów on, No wiesz, bo, widzisz, bo. Ja w tym momencie spadłem, pod Słuchaj, stół. bo co widzisz? Bo kolonialni maliści to, to, to, jest... jest... to jest. To jest są tacy twardziele, że to. Okej. Legia cudzoziemska. To są z wyrzutów, z z dezerterów. Słuchaj, Legia cudzoziemska to, jest... to są miękkie susiaki przy nich. No. To jest prosta sprawa. You're dead, okej, okay. let's move. Ja, ja żałuję, bo, że nie, bo, nie bo. to mrugnięcie okiem do, do, do jakiegoś polskiego, właśnie. Zawodnika z tych, tych Marius. tak jak, ja jak to... wierzbicki. No no oczywiście, prawda? że był. Nie Wierzbicki, tylko Wierzbowski. Wierzbowski, Wierzbowski przepraszam, Wierzbowski. Coś to w ogóle w filmie pojawia się, bo może na jakichś dwóch ujęciach i chyba No ale by... jest, można tam chyba jego broń znaleźć, czy czy ten doktak chyba jest, tak? No, no. Znaczy, ja w ogóle miałem ten problem, że ja zupełnie nie. Być może to jest mój błąd, że jakaś taka nie, nie, nie, nie uwaga z mojej strony, bo ja próbowałem sobie tak, nie wiem, uzmysłowić dlaczego właśnie ten. Ten statek jest tam na orbicie. Dlaczego? Ja miałem wcześniej wrażenie, że pod koniec drugiej części obcego, tak, ob Aliens, ta kolonia wylatuje w powietrze. W powietrze. No, no, tak jest. Tam jest jakaś atomówka, bo tam jest radio. Nie, tylko likwident wysadza te reaktory, wszystkie co A później miałem wrażenie. W, w teramorfowały. Nie widzisz, bo ja się tam tak bardzo dobrze nie znam, ale chyba Piotr mi pisał, znalazł, że jesteś kolesie, którzy są. E no, jest, to Powiedzmy, no, tacy, którzy bardzo lubią Alienarz, by nikogo nie obrażać. Wyliczyli, że to, co się dzieje w, w grze to się dzieje jak, dwa tygodnie wcześniej mówiłeś niż film, czy dwa tygodnie później, czy jakoś tak, tak? Chyba, dwa, chyba, Fani chyba wyliczyli, że to, co się dzieje w grze, która ma być niby kontynuacją dwójki, dzieje się chyba dwa czy trzy tygodnie po trójce. No, no o, właśnie, tam już dwa lata później, są 20 lat później. No, a Hicks żyje tak w ogóle. Czy znaczy Hicks tam na początku, prawda? To nie jest spoiler, że Hicks wysyła sygnał, no nie. Co jest, co jest ciekawe, no bo, jaka, wiesz, Higgs bo mam dyfaki, świeżo przeżył. w pamięci, jakieś 4 godziny temu oglądałem aliens Higgs to, to przeżył dwójkę, prawda? Tak, no on Higgs, a, w a pol, połowa... Higgs spalony w trójce? Nie, nie. Higgs przeżył. To tak, on się w ogóle no tak. nie doleciał do trójki, bo zginął przy no, tym. Te... Teraz jest, na starcie, nie? Tak. No, trójki. Ale, o. Ale, o. ale dopiero jak wyjdzie aliens Colonial Marines 2, to może, może oni ale nie się nie prawda? Tak, tak. tak. Ale, ale nie, no bo tam... Ja... Wiesz, tam się wspomina o tym, że y, ktoś tam niby przeżył. Tam się mówi tak, że wymienia się osoby, Kiksa się chyba wymienia z nazwiska, a o, o Ripley i o Newt jakoś tak się mówi, że po jakaś kobieta i dziewczynka. Coś w tym stylu. Tak, tak mi się wydaje, że te, te, te, takie słowa padają w tym. Więc tak, o, tak, wiesz, wyłapuję te smaczki, tam jaką zieleczkę znalazłem. Tak jak Piotrek mówił, znajduje się bronie y, Marinesów z, z, z, z poprzedniej, z filmu, tak? Tak, Więc jakby, tak. że tych nawiązań jest dużo, nie? które jeśli gra no nie ma być sensu. kanoniczna, no to, no to tak trochę bez sensu. Nie lepiej zrobić, że. Znaczy. Ja, ja, ja musiałem żeby tak jak wszystko, że jak, jak w Star Wars, tak? Że wszystko co wychodzi jest w jakiś sposób kanoniczne, tam Lukas przypija pieczęć. Już nie, Disney. no tak, teraz już nie, teraz Disney, ale yy, było tak, że ktoś pilnował tego, żeby takich bzdur nie było żeby nikt później nie musiał wyliczać kiedy to się naprawdę wydarzyło i a, a, a naprawdę co oni tam mówią i tak dalej, i tak dalej, no bo dla mnie nie. ja wiem, czy to miało jakieś takie większe znaczenie, ale jednak to burzy trochę w, w, klimat, tak? Nie, znaczy to jest bez sensu po prostu, no, tak. na sumie po imieniu, to jest po prostu bez sensu, jest jak scenariusz do Prometeusza, no. Mm -hmm. przy, czym pan, ma... przy czym pan na końcu, jak, jak ty już masz pytania, żebyś chcesz wreszcie się dowiedzieć od tego całego Hiksa, co, o co to w ogóle chodzi, to on To jest jednym... takie o zastrzeżenie spoiler. Proszę cię, a, nikt nie, nie, będzie w to tak nie to grał. No, no, to Higg, okay. po prostu kwituje jednym zdaniem. To jest long story. A, no tak. No, to jest nie. wszystko po prostu. To jest całe wytłumaczenie dla ciebie graczu. Nie, no, to jest long story, no, nie wersja działka trwa fa... 148 minut, więc to rzeczywiście long story. Um, ale by, jeśli chodzi o samą rozgrywkę. To, to muszę przyznać, że gra jest po prostu kiepsko zaprojektowana. Tam... Bo, wiesz, problem, problem polega przede wszystkim AI, tak? Obcy tak. są po prostu głupi, którzy lecą na ciebie. Sama ta koncepcja, żeby zrobić tą grę zbyt, pod, że pod, na, na zasadzie na modłę Call of Duty, gdzie ty zabijasz tych obcych więcej niż Arabów właśnie, kurczę, hmm. czy nie wiem, jak kalibry, kogokolwiek. Tych, tych obcych jest mnóstwo. I atakują cię takimi hordami, ale pękają jak wydmuszki. Chociaż to, powiedzmy, w filmie też pękają, jak już masz ten Pulse Rifle i strzelasz do obcego, to on, to on nie jest jakoś taki specjalnie, wiesz, odporny na te, na, na te kule karabinu, ale ja miałem po prostu wrażenie, że, że, że ci obcy w ogóle nie stanowią takiego zagrożenia jak, jak w filmie, że ja nie czułem się... ty ta, ta, ta tam masz tych apteczek, raz, że ich jest mnóstwo, jest to jest taka masówka, mhm. oni są strasznie durni ty masz mnóstwo apteczek, mnóstwo amunicji, praktycznie nigdy jej nie brakuje. Przynajmniej mi się nie zdarzyło. toż nawet w tym głównym AVP-ku były takie sytuacje, że kurczę, był ten pistolet, zresztą tradycyjnie z nieskończoną amunicją, no, tak. ale taki, wiesz, straszak w zasadzie. Tak. Um, i, I były takie sytuacje, że przynajmniej w AVP-ku jak grałem z Marinem miałem jakieś minimalnie stresujące sytuacje, A tutaj, mhm. sorry, to jest kolor znaczy, w sytuacji, wiesz, gdzie był... To czy to jedynie są stresującym sytuacji... Zwykłym Marinem, po prostu kolonialnym Marinem. Znaczy, Mówiąc, nie było tych znaczy, grałeś w zasadzie marinem, takim marinem, marinem amerykańsko-wojskowym, tak? Przecież tam są hasła typu Oscar Mike, tam są hasła typu No, no one gets left behind, po prostu, och! Typowo amerykańska propaganda. Ciepiesz, ciepiesz się. A jeszcze jakby, no. to, jakby ta gra w ogóle należy do tego samego roku, z którego, prawda, Aliens poza tam, 86 rok. Wtedy na przykład te wszystkie smaczki, jak nawiązania do nielegalnych imigrantów, jakie były w filmie i tak dalej, no miałyby miejsce, ale. Dla mnie najbardziej denerwujące jednak nie były nie byli obcy, tylko to jest ci wszyscy przeciwnicy ludzie. No ci, no ci żołnierze. Tam było ich za dużo, w zasadzie tak Stnie pół na pół. oni są w ogóle? Co to za klony w ogóle i te Uber, Uber soldaty. Ja w ogóle nie rozumiałem skąd oni się tam wzięli. Być może to jest wyjaśnione, ja przespałem ten fragment. Nie jest wyjaśnione na końcu przecież pisałeś. Aha, no. <laughs> nie, oni powiedzieli, Tam było tylko tak jedno zdanie na ten temat, że to są jacyś najemnicy Wayland Jutani i tyle. Aha, no, czyli no, no, szybciej. Ale Damianie, po co więcej? To są wyjaśnieny Wajand-Jutanie, oni są źli. Ale... No, ale zła, wielka korporacja, czego coś więcej? Damian, nie ma się to. Co... Ty, ty, ty zastanawiaj się nad tym. Czy myślisz, że trzeba w ogóle tą grę przyjąć jak z taką najno... najemnością dziecka? Po prostu no, grać i nie tam... zadawać pytań. Oczywiście, Damianie. Znaczy, nie nie wiem po co się grać, generalnie. O, na przykład. Ale tak. nie przeznaczyć to na jakieś tak. Nie wiem, na przykład, napis alkoholu. Coś zrób coś konstruktywnego z tym czasem, nie wiem. Ale hmm. też, no. Być Poczytaj może przewietrz się, ale... iść tak. na dwór. No, w, wiesz, w ogóle po... te takie rzeczy po... mnie była po... właśnie to kiepska po... i. Młoda na sukces odcinek 4060, wiesz. Coś, co ma sens. Zrób coś, co ma sens. Po prostu. Byłem tak. i trochę o świecie. <laughs> a w ogóle Piotrze, jak ci się podobało to takie wszystkie drzwi które się otwierają dopiero jak je miniesz, a jak już wróg z nich wyjdzie, czyli ci właśnie żołnierze Wayland i Tani, czyli najemnicy, tak naprawdę nie możesz już przez te drzwi przejść, tylko jakaś taka czarna dziura to jest. Wiesz co, kurczę, to nie wiedziałem, że tam jest coś takiego. To jest coś zamiast przewodów wentylacyjnych, tak? Ja takie nowoczesne. Tak, no ale najemnicy, alieni wychodzą z przewodów wentylacyjnych, a najemnicy z czarnych dziur, no. Tak, ja, tak. Ciepiasz że... zanim... się szczegółów. na no, ja pewno pisząc scenarzysta od tego. E, Prometę uczucie telefonu mogłem boki Zobaczysz, że... będzie, będzie, będzie trilogia. O. Mhm, ale powiem wam tak, że, że tak mnie zmęczyły te, te akcje na statku. Ten, ten, ten, ten, ta pierwsza część gry, że z jakąś taką ulgą przyjąłem to, że w końcu wylądowałem na tej planecie i No i, i... de facto już nie ma dwóch lat. No och, właśnie. <śmiech> właśnie to jest ciekawe, no ale no, nie wiem, no może, no, może, nie, może, może to, to jest się, na rzeczywistość, się. nie? Może tak naprawdę. Się, to jest tak naprawdę i teraz zobaczycie, że to jest tak naprawdę spoiwo pomiędzy genialnym scenariuszem Prometeusza a e, Alien Colonial Marines. Mhm. Prometeusz 2 będzie łączył właśnie wątki tak, między Alien tak, Colonial a Prometeuszem. Dokładnie Wszystko tak. Wszystko wyjaśnione będzie. Ale najbardziej mi się podoba, bo oni tam widać, że chyba im brakło. Mm, słów scenarzysty, autora. Wszystkiego by to brakowało, ale łącznie z jakimiś takimi najprostszymi dialogami. Um, znaczy, bardzo to, często. Ja no? myślę, że jedynie z im nie brakło, przy polskiej to jest alkohol, niestety. No to ktoś to się tak, jakoś tak. miał przyjemność z tego, prawda? Ja myślę, że oni po prostu za dużo pili w czasie robienia ja tej myśli, gry. Że, ja myślę, że oni pili po to, żeby to skończyć, bo na trzeźwo to się nie dało. Um, natomiast I jest to... jeszcze takiego... problem. Tak, tak. I może stąd to takie, to takie niesamowite zaskoczenie bohaterów co kawałek, bo zauważyłem, że jest taka jedna kwestia, którą ten chyba jeden z kompanów naszych wypowiada co kawałek. W zasadzie nie, oni nawet nie wiedzą, co tu się dzieje, dlaczego są ci obcy, na jakiej zasadzie oni działają i coś tam. I generalnie tak naprawdę nie mają pojęcia o tym o jakiejś szerszej perspektywie. Natomiast nawet jak już mają jakieś, to co, gdzie by nie wchodzili do jakiejś nowej lokacji, to jest What the hell happened here? I po prostu za każdym razem jest takie mega zdziwienie. No właśnie, no i to wszystko wyjaśnie, tak samo było w tym w produkcji gry. Zawsze rano, jak przychodził któryś z miarę trzeźwych Product Managerów czy Project Managerów, to jego pieczne było what the hell happened here? No mm -hmm. i się okazało, że a, dzisiaj tam Stefan z Jaśkiem popili i tutaj widzisz, e, zrobiliśmy etap taki i tak. Okej. Okay. No ale potnicy budowlani. No, to no daj, dokładnie. Ja tak, Dobrze. że i tak, i tak ta gra się sprzedała. Być może już teraz się tak nie, nie sprzeda, bo jak już wszyscy w końcu zobaczyli, czym ta gra jest, to, to już się nikt nie nabierze, ale ci, którzy mieli w zamówieniach przedpremierowych, ci wszyscy, którzy kupili w dniu premiery, no, to no prawda, nie, na, na to pewno pytanie. nabili, nabili nic. Kiedy, kiedy, kiedy, kiedy ktoś po prostu zrobi class action suit przeciwko tym producentom gier nas w, na otwartym ogniu, że tak bez wazeliny nawet. Bez znaczy, wazeliny, wiem, bez... że chyba jakieś tam y, przypadki już były, ale czas z znaczy, czego na, razie, na razie te wszystkie takie odezwy są mega głupie, typu tam oddajcie nam Dantego, tak? David kraj. to była petycja do rządu amerykańskiego czy coś takiego. Dobrze, pamiętam Co? do kongresu. A... No, bo po zabrała się taka grupa, że... że, a, ja, że nie, właśnie, i, oni, i tacy ludzie na, wiesz, na zamieniają to wszystko w farsę. I tak ludzie nas prezentują, panowie. Właśnie, i są dziennikarzy growy. Iż są tacy, którzy, którzy gdzieś podejmują jakąś refleksję, tak jak powiedział, no Stanin w końcu napisał to co, to, co myśli na ten temat. I... I Później nawet otwarcie nazywał tego, nazywał właśnie Randy'ego Pitchforda kłamcą, tak? On, on, on czuje się okłamany, uważa, że on okłamał ludzi, opowiadając różne bajdy, jakie to będzie niesamowita gra i w ogóle jakie nowe techniki opowiadania historii tutaj będą zastosowane. Randy Pitchford podobno pokazywał fragmenty gry, komentował i tak dalej, których w ogóle nie ma w samej grze. Bardzo być może, bardzo Czy, być tak, możesz... że, że, że gdzieś tam opowiadam, to jest to, z... to są fragment. właśnie te nowe techniki opowiadania gier. Widzicie, teraz będzie DLC i będziecie mogli kupić to, czego nie ma. Widzisz. Tylko na szczęście, na szczęście kupując Allianz Kononenmarais, jeszcze nie musisz podpisywać jakiejś tam umowy, że wszystko, co. Cicho, ale weź, nie mów w rzeczy głosko. Ale już niedługo tak będzie właśnie. Kupując, nie kupujesz, i... w cyfrowej dystrybucji podpisujesz, zanim ją odpalisz, podpisujesz. Jak kupujesz tego, priori... Akceptujesz, nie akceptujesz. Podajesz teraz numer karty kredytowej, zrobię ci mątli zlecenie na DLC. Dziękuję, do widzenia, tak? Jak przestaniesz płacić, to ci wyszło tego komornika. Tutaj proszę pana, pan tu podpisał cyrografik na dwa lata abonament ale nie ma, nie wpłynęły ostatnie tutaj opłaty. Mm -hmm. Wiesz. Mm -hmm. Czy my się, tu, się my tu sobie śmiejemy, my tu śmiechy chychy urządzamy, a... Nie, ale generalnie to nie jest Alien Conest Marine, to nie jest gra y z górnej półki. Trzeba Ani na... To jest generalnie półk gra z skoszone... jest... No to jest. Nie, no to jest ten bargain bin, tak? Nie, to tam, jest, to tam, są tak, te, te wiem, takie. To jest taki detektyw Rutkowski przedstawia, to, troszkę wyżej. To, tak, wyżej, no, to jest taka gra, którą można wyżej, wyżej jednak, za 15 tak, dolarów. No tak, tak, tak wyżej. To powiedzmy, że to jest ja takiego, powiedział 10, za... 10. Bo Rudkowski to jest akurat za 2, nie? Ale, <laughs> ale Ty nie pewnie możesz bronić tej gry, serio. Ja nie mogę bronić? No nie, no, bo co jeszcze ty bronisz każdy kraw. Nie, nie, nie bronię krapów broni, je. ja bronię strę. każdą grę z duszą. To byś nawet kawałek krapów. Nie, nie, nie dam. Ty jesteś jak taki ten, jak taki korczak. Taki, taki, taki, taki wiesz, asylum dla, dla dzieci biednych, gier niechcianych Czarnia. i zezdrowanych. Ja też mam Mówi, takie swoje, niektóre, ale ja jestem mały pikuś. Znaczy, Nie, tam ja Panie Januszu. ostatnio taką grę grałem. Alien na przykład ostatnio. Ale jeśli chodzi o Alien Conor to jest gra, którą po prostu nie warto w pełnej cenie. Zresztą zauważycie, nie, na Steamie ona kosztuje 29,99 A no to tak standardowa ładnie. cena na innych gier jest 49,99 Ale no Ona startowała z ceną 49. Tak? tak po recenzjach została obniżona. No, no to właśnie, bo, i to nie jest cena promocyjna, to jest cena podstawowa. Ale to takie W polskich sklepach też te gry, które są słabo oceniane albo mają mało recenzji, to spadają. Przynajmniej w tych internetowych. Tak. Znaczy powiem tak, no, że to jest świetna poza, gra to nie, to na opłatkę co... CD action na przykład. powiem sobie co, że to jest gra, co się Sz... powinno kupić nigdy. Sz... nigdy. Nie no ja się nigdy. zgodzę z Piotrem, że, że byłaby jakby był na przykład, nie wiem, 10 euro, Never. to byłby wystarczający. Nie, to jest no, no, muszę sobie jeszcze pomyśleć, ją kupić nie, to jest go, to po prostu nie należy kupować. Dobrze, dobrze. Czyli e, kończąc, Alien Colonel Marines w, w tym momencie ta... nie polecamy. Jako, jako, znaczy, jako... Nie, no, jako grę to nigdy nie polecamy, tak naprawdę. Nie, bo bo... Znaczy, no, bo, bo właściwie, jak będzie jak... rozdawana za darmo, to wtedy można przysłać zasek, za darmo, to jeszcze ostatecznie Ale nie, nie to chodzi o, o słowo klucz, polecam. Nie, nie, w polecam. Tak. Nie polecasz tej gry, to jest grad, którą możecie sobie sprawdzić, jak będziecie mieli m, 5 zł. No przesadzam, no ale. Znaczy, jak jak jakieś takie ocenie właśnie? Ja mam tutaj pomyślał, że ktoś zaraz będzie miał to sobie sprawdzić, wiecie, 50 twarzy znaczy... gry, jak coś takiego. Summer Sale na Steamie to słowa 5 euro zobaczyć, jak to jest w świecie maso, to zamiast, nie macie pieniążka na Dominę, no, skupujecie sobie za piątaka Alien Koleś, jest. czyli zdajacie powiedzmy półtorej godziny i już wiecie, że już wiecie, czy, czy was takie coś kręci, czy was kręci po prostu znęcanie się nad samym sobą. Mhm. Ale, ale powiem wam, że to jest to... strasznie niewykorzystany potencjał tego, że ta gra rzeczywiście mogłaby kręcić. Jakie to byłoby piękne, gdyby uzupełniać tę historię między filmami, między Alien a Alien 3. Nie? Chociaż Alien 3 specjalnie z Aliens to nie ma nic wspólnego, tak? Za tych środków, jak kropka, nie? Prawdę Sztop. mówiąc, ja, ja też się byłem sceptyczny, że się tak od samego początku, bo nie bardzo sobie wyobrażam, jak można zrobić grę o Alien, Clonial Marines, kto ma cokolwiek wspólnego z Aliens. No bo jak pomyślisz o tym, to w Aliens Colonial Marines się pojawiają po raz pierwszy, tak? I oni po raz pierwszy spotykają się z Aliens wtedy. Ale oni na przykład, ja, ja na, to, na to zwróciłem to, uwagę po, oglądając to, film. Cześć, i... oni, oni, oni mówią o nich, o, o Aliens, jak o robakach, tak? I jakby, jakby oni, a mimo wszystko e, Ripley jest tam jako, jako ten doradca, jako specjalista, który ma ich wprowadzić, ten, e, kim są te robaki i tak dalej. Dla mnie to było się dziwne, że być może, być może, i to jest właśnie ta, ta siła, nie? Uniwersum, że ci Aliens i mani ksenomorfy to, to ksenomorfy, to jest, to są, to, to jest jacyś tam obcy, no nie jedna z wielu opcji, z którymi oni walczą. Być może jeszcze i. Być... Yeah. Tak, tak, dokładnie to... o to chodzi Damianie. Ja właśnie ja. Ja wiesz, przyznam się, że gra ta miałaby sens, gdyby na przykład ten cały Alliance Colonial Marines toczył się w ogóle, nie wiem, walka z jakimiś innymi opcjami, którzy nie są ksenomorfami, nie wiem, kurwa, chłopak chłopkami w dzielonych kapeluszach z niebieskimi różami. Colonial Marines vs. Ewoks. No na przykład Colonial Marines vs. Ewoks, to by się ogóle. To jest czytać... rasa godna anihilacji. I gra, gra powinna się była kończyć w momencie, gdy Sulako dobija do planety tej Elfa w ogóle i przykład lądują i masz, nie wiem, na Hama nawet zreplikować to, co było w filmie. Mhm, Wtedy to by miało sens. Wtedy to było jakby jakieś tam rozszerzenie filmu, rozszerzenie tego, kim są kolonial są Marines i tak dalej, i tak dalej. Natomiast... No sorry, to od początku było skazane na porażkę, nie oszukujmy się. Mhm. Plus, to pewnie mój scenariusz, pewnie pisał Pan od Prometeusza i... mhm, mhm. Ale generalnie, do, powiedzmy, dobry... Mm. Moim zdaniem jest to, jest to pozytywna rzecz, że, że ta gra się odbiła takim echem i, za, i w środowisku, nazwijmy w cudzysłowie, redaktorskim. E, ogólnie pojawiło się bardzo dużo głosów e, takich e, kwestionujących sens w ogóle, e, właśnie jeżdżenie na te prezentacje, na oglądanie jakichś takich wiesz guided demos. Co ale co to, to ale powiem Wam tak, że to się i tak I zmienia. To jest dobre, bo, I to jest bo dobre. To, że bo... na przykład jeszcze gdzieś się robi takie imprezy, jak na przykład niedawno premi pra pra premiera, myślę, można tak powiedzieć, Cryzisa, trójki w Warszawie, gdzie to zrobili z pompą, jakiś tam, jakiś magazyn, jakiś, jakieś atrakcje, jakieś takie rzeczy. To jest wszystko fajne, tak? To Ci nakręca, żebyś na przykład, niepozytywnie pozytywnie coś później napisał o tym wydarzeniu. To jest wszystko... I właśnie to... tym się ha. różnią dziennikarze od redaktorów, redaktorów. Tak. Od ludzi piszących o, gry, o grach za pieniądze wydawców. Tak, tylko, że kwestia jest właśnie taka, że yy, moim zdaniem yy, coraz rzadziej się organizuje takie, takie rzeczy. Bardziej idzie się w kierunku budowania hype'u na własną kieszeń, yy, korzystania z jakiś tam popularnych blogów do, do promocji marki tam, bo bloger nie jest tak krytyczny, tak? Yy, bloger na przykład. Więc znaczy, bloger jest dostanie że tak jak do się tak grach, wydaktorzy. Tak, no chodzi Czyli o to, że, grach, że po prostu dostają, gier, i się cieszą, i o jest embargo, to tak, mi się napisamy, tak, że... Że gra do dupy. Tak, to chodzi o to, że wydawnictwa, tak, znaczy, wydawnictwa, to autorzy, czy wydawnictwa, dystrybutorzy, czy, czy, czy, czy wielcy wydawcy, oni te coraz częściej korzystają z tych innych kanałów. Bo w dzisiejszych czasach oni nie potrzebują, no, jest internet, tak? oni już nie potrzebują pośredników. Prasa nie jest im potrzebna do niczego, dlatego umiera. No bo te, te, tak, tak się dzieje. Wielkie serwisy, które właśnie ba bazują na tych starych koneksach, które na przykład miały, miały kiedyś branżowe tam miesięczniki z wydastami, no to też odchodzi do lamusa, więc jakby inne rzeczy się wprowadza. Jeśli ktoś nie ma, nie, marki, prestiżu, jakiś yy, y, y, y, serwis, no to całkowicie wydawca ich pomija, w ogóle się z nimi nie liczy. Organizuje te imprezy, y, y, takie pokazówki, te preview events, review events, nie? co jest w ogóle y, dla mnie absurdalne, tak? że, żebyś totalnie skontrolować, że, y, jak, jak w, ogóle, w, w, w jakiej atmosferze przebiega recenzowanie gry, to się zamyka ludzi, nie wiem, w tych pomieszczeniach, po kilka osób, każdy gra, prawda, obok siebie. Wiesz, gdzie jest ta atmosfera, tak jak, jak, jak grasz w domu sam dla przyjemności? No nie. To po prostu to jest jakiś maraton, w którym ludzie po prostu siedzą jak w jakiś... Prawie w, jak w cubicles, nie? W wszystkich tych boksach tak tych wszystkich śmiesznych. No ale to się nie różni specjalnie ale, dla ale, redaktorów ale... growych, bo oni, przy, oni przecież też taki mają maraton w robocie, też mają mózgi zryte od non-stop grania w coś i też grają tylko, że w, kubi, w swoich kubikach firmowych. To akurat myślę, że dla nich nie jest duża Ktoś różnica. Nie to, to nie jest dla nich żaden problem. Żaden problem. To jest co innego jak... jest, jak dostaniesz grę, którą masz i możesz ją grać w domu, a co innego? Jak... Ale gdzie w domu? Oni grają w to w pracy. coś ja źle w ogóle patrzyć do mnie. To nie jest tak, że oni grają w to i są jakieś fajni ludzie, którzy mają cośkolwiek pojęcia. Nie, oni dostają wyjazd do jakiegoś dużego miasta, którego już się nie widzieli. On jest po prostu cały skowlątek, no bo on służbowo leci do Nowego Jorku, czy gdzieś tam. O, ale jest po prostu, wiesz, na dzielny był kurde ten. Mhm. Wiesz, respect plus 8, nie, bo on w nowym Jorku był tutaj na koszt wydawcy, stary, no, wiesz, to jest, to jest, problem jest taki, że gry są pisane przez ludzi, którzy dostają, mają płacone przez wydawców pośrednio. Mhm. Nie bezpośrednio, ale pośrednio. Są tutaj nie ma dziennikarstwa. Ale to, jest, ale to jest odwieczny problem tej branży i, i też czasami jest, ale, nie też wiem, mnie... ale branża filmowa też ma podobny nie problem, są... no bo... Że ludzie się na to łapią po tylu latach, no. Ale pomyśl o tym, że, że, że ale ja branża nie... filmowa ma podobny problem, tak, no bo recenzują filmy i są uznacznie od reklam wydawców, no, ja producentów. Nie nagrywam, nie nagrywam podcastu o filmach, wisi mnie to... Mnie... No tak, chodzi o to, to, że to jest, to jest bardziej złożony problem, że gdyby na przykład y, y, y, reklamy nie wiem, na serwisach growych mogłoby się składać, nie wiem, z reklamy, z doradcy reklam, tak, AXA, czy, czy nie gdyby wiem. Na, ci ludzie, co Grupek, grach, Doritos. Gdyby ci ludzie, co piszą o grach, mieli coś takiego jak kręgosłup moralny. Ja wiem, że to jest zupełnie niemożliwe, ale jeśli wydawca może zrobić, ok, my wydajemy grę i teraz jest embargo na recenzję, no to sorry panowie, ale w tym momencie taka recenzja już jest nic nie warta. Jeśli byłoby dziennikarstwo i byłby jakiś dziennikarz, który, nie wiem, w pocie czoła poprzez tajnych informatorów i Bóg wie, co jeszcze zdobywa kopię, gdy gra w nią w Kolonial Marines mówi: Słuchajcie, dorwaliśmy Kolonial Marines, mamy swojego, e, swoje tam źródło prasowe, wolność prasy, ze sprawy, tak to jest po prostu kawał gówna. Ale widzisz, ale jak, jak się skończyło, na przykład była kiedyś taka sytuacja już dawno temu, teraz też można powiedzieć, nie wiem, cztery lata temu. Kiedy wyszedł pierwszy Assassin's Creed? No dokładnie, no, to się, ja się skończyło. To się już tak, że wywalili kolesia, tak? Nie, to się skończyło tak, że po prostu Ubisoft całkowicie zerwał e, stosunki z, z OneUpem i z, z EGM e, magazynem. Dlatego, właśnie, że właśnie chyba ośmielili się na, napisać taka. jakby, może nie tyle, że ja nie powiem prawdę, tak? Tylko, że opinie, która nie była jakaś taka kurwa optymistyczna. że Te oceny były dosyć niskie i to się skończyło tym, że przestali ich zapraszać na, na, na imprezy Promocji. No to w tym momencie IGN powinien wydawać za znaczy, oni to przeżyli. Kuku. Oni Dokładnie. to przeżyli. I Kukujesz na przykład, tylko, że pobyty? oni nie mieli, nie mieli takiego na przykład przebicia, jak na przykład miało Kotaku. Kotaku też miało podobną sytuację, chyba o ile się nie mylę, z Sony. I że Kotaku nie mogło um, czegoś opublikować, jakby Sony. Ja, ja oczywiście prawdopodobnie nie oddaję do końca w szczegółach tego, tego, tego co się stało, ale chodziło o to, że mniej wyglądało tak, że Kotaku miało, zrobiło coś. Nad, się nie podobało, czego Sano nie, chcia, nie chciało, żeby Kotaku to zrobiło. Do, dobitnie dali temu, temu wyraz. No i też zablokowali jakby ten. Tylko, że chodzi o to, że Kotaku jednak jest, jest ma, ma taką markę wśród tych serwisów newsowych, growych, no, że to, jakby, to, że w końcu to się musiało tak, tak że w końcu to musiało się jednak skończyć tak, że, że Sony troszeczkę podkuliło ogon i yy, jakby ta, ta, ta, ta współpraca wróciła do tego. To, to widzisz, Kotaku może sobie na to pozwolić, ale jakby już taki serwis, który nawet mniejszy, to niespecjalnie. Zobacz, Lana przecież nie jest z małym. To nie był, teraz też właściwie to, to może, może jest, ale wtedy to nie był jakiś e, marginalny. Bo nie dostaną darmowych gier? Nie, no, chodzi o to, że po prostu w pewnym. Znaczy, gr... Nie, chodzi o to, że. bo nie dostaniemy darmowych gier. O mój Boże, i co my Darmowe my... gry to jest pikuć, bo, bo, bo to ci... naprawdę koszt gry to jest, to jest naprawdę nic. Chodzi to w... o to, żebyś miał tą grę wcześniej, tak? Żebyś miał, nie wiem, dwa tygodnie premierą. Ale takie nie możesz wypuścić przed premierą, bo jest embargo. Na no, jakie dile muszą mieć wydawcy, na przykład, nie wiem, żeby w takim CD Action ukazała się pierwsza na świecie recenzja, nie wiem czego tam. Nie wiem, to niech. Czy już trzy ostat... ostatnie? Tak, jest, ostat... super pochlebna. No właśnie, no to co oni musieliby. Nawet jeśli abstrahując. Ja, czy to damen, będzie ja dobra ja... gra, czy nie ja, ten. Damen, to... widzisz, ja tu przyjmuję sytuację, o tym mówisz w przypadku Cry CD Action. To jest inna sprawa. Chłopaki żyją z reklam, mają cykl wydawniczy, jaki mają, muszą zapłacić drukarni. Okej, okay, jest problem. Natomiast w przypadku serwisów internetowych, jedyne coś, czym się robi taki, że okej, okay, można, ta będzie dzień później. Po premierze, i tak jest embargo, i tak przed premierą nie możesz tego wypuścić. Co tracisz? I tak, no nie, nie, nie, tu się zgodzę, 100% się zgodzę, że prędkość po prostu o opublikowania recenzji w dzisiejszych czasach to jest dobra jeśli, jeśli i tak nie możesz opublikować przed embargiem, to dokładnie, dlaczego to, się godzisz na, na to, żebyś jakąś dziwką No, no dokładnie, i dlatego właśnie o to mi chodzi. I tutaj w, w, w przypadku Alien's Kolonia Marinesu fantastycznym przykładem jest właśnie IGM, IGM Now a które ma tło zrobione właśnie z tej z, z, z opcym. No. no i właśnie recenzja jest. Czyli panowie wykupili całą powie jakąś tam powierzchnię reklamową, te, tak przypuszczam i czy tam nie no. wiem jest Patronat, czy coś takiego. 9,5, no, tak? No i... 9,0, 9,0. Brandon Justice, pan który 17 lat podobno już recenzuje grę. No, ale bardziej jak można sobie po prostu podkopać. A, w... Nie wiem, ja teraz nie sprawdzałem, ale ja, na przykład, bardzo liczę i się i, i bardzo szanuję opinie gości z Giant Bomb, nie? bo zawsze mi się wydawało, że oni są tacy antysystemowi pod tym względem, że oni by. Jakby cała ta historia, pamiętacie, z Kenny Lynch, nie? to jakby no tak, to tak, pokazywało, tak, tak. że patrzcie, jacy my jesteśmy, że my. Co powiem Ci, Damiany, powiem to... Ci się, co, Twoja jest bardziej milcząca się tym wszystkim, niż wszystkie te serwiska są do kupy wzięte. Ale, ale, ale wiesz, że to chodzi, że, to, że, to że my, my nie musimy się o nim bo my, my i tak nie dostajemy na to kasę. Ale na przykład, patrzę teraz, Giant Bomb wystawił jedną gwiazdkę, czyli najniższą ocenę Alien kolonia Marines, tylko właśnie zostają się, kiedy oni wystawili tę ocenzję, recenzję, 13 13 czyli to jest musimy po embarku, po premierze, nie? po premierze, tak? 12 była premiera. No, no tak. to, Czyli stary, poczekali ten jeden dzień. Tak? Poczekaj, jeden dzień, kupił, poszedł kogoś, a poszedł koleś do sklepu pod biurem, kupił. on no, kończył ją za 3-4 razy. Usiadł. 3 -4. Ale żeby ocenić taką grę, czy jest dobra, czy nie do mnie musi kończyć pięć razy. I tak większość tych sensów tych gier nie przechodzi, nie oszukujmy się. Wystarczy, że usiadł wziął grę, kupił w 12, usiadł, przycisnął całą noc. Nie wiem, stało. do 22, o 23. usiadł, napisał przez znam, tą, tą recenzję, czy tam w półtorej godziny. Czy nawet nie, Giant Bomb, przecież podcast, nawet nie musiał nic pisać. Czy Giant Bomb mają taką stronę, podcast jakby jest tylko. jakby. Okej, znaczy ci będzie, ja nie mnie, nie, nie śledzę. Mhm. No to okej, okay, no ale powiedzmy, że to był system Gelis, ale 12 idę do. Czekaj, co jeszcze zostało, do GameStopu idę. Kupuję, to było ładne. Kupuję grę na Game, w GameStopie. Ale to mówisz wiec. tak, jakby to było hipotetyczne. Nie, nie. Musimy teraz powiedzieć disclaimer, u nie, nas wiec, gry tak, dostarczają tak, wydawcy, a... tak. Tak, tak? Nie, nie, ale że, rzecz takie... to, że idę 12 do sklepu, kupuję w GameStop'ie grę, gram 12, odpalam ją, piszę do Piotra, Piotr kupił u siebie, nie wiem, na Steamie, gramy. i chwili mówi, what the fuck? Ja mówię mniej więcej, wow. Potem ja się poddaję, Piotr mając te swoje skłonności sadomasochistyczne przykina sobie dwie klawelki na klatkę pierwszą i naciska gra, gra, gra, tam wiesz, nie wiem, Mhm. Mam taki przycisk, że jak będę ten. chciał opuścić fotel, to po prostu dostaję Tylko prądem ten, i wracam. Obgryza ten, obgryza e, zasil, zasilanie, od, od, od, kabel zasilania do tego, do lampy, wkłada sobie dwa przewody w usta i wiesz. I jedzie, i gra, i przechodzi tą grę i stwierdzamy, wiesz to, to jest wszystko dziesięć dwunastego. Trzynastego rano jesteśmy w stanie napisać przejść że jest kawał gówna. Mhm. I tak, i sorry, ale moim zdaniem każdy jeden z jakby były był w stanie coś zrobić, bo oni tego nie chcą. Mi się żyje bardzo fajnie w świecie, w którym dostają gry za darmo, w którym spo... firmy im sponsorują wyjazdy do Nowego Jorku, do Oslo, czy nie wiem, Göteborga, czy do innych indii, gdzie tam wszyscy programiści siedzą. Ale I... pomyśl, no, ale Bernadzie, czasami jest tak, że się. Bo je, jest tak, że pew, w pewnych aspektach jest, tylko niestety czasami ta. ta, ta... Prozaiczność problemu jest taka, że, że niektórzy ci dziennikarze to nawet by chcieli. I nawet by chcieli gdzieś tam wyjechać tylko za cenę takiej dobrej recenzji. A niestety to nie jest takie proste. I, i gdyby, gdyby to tak każdy... Tylko niestety wybrani mają ten zaszczyt. a to było, jechać. że oni się w ogóle dali uwikłać w tą taką, ten taki wyścig szczurów, że to jest jakaś wartość w ogóle tego. Tak, Że tak? trzeba być jest... pierwszym i tak dalej. Tak. Tak, tak, no, te wszystkie, ta to to, bo to, już to... graliśmy, pierwsi jesteśmy. Dokładnie. i co, co się nie, bardzo nie, podobało, co, co CD Projekt z, zrobił, na przykład z Wiedźminem 2, uh -huh. bo CD Projekt doszedł do wniosku, że oni nie będą, na przykład, nie wiem, jakoś tam faworyzować recenzentów i tak dalej. Oni doszli do wniosku, że każdy, kto, kto ma jakiś bloger i tak dalej, chce napisać że, no, da. I z jednej strony patrzysz na to, że rzeczywiście to jest taki, wiesz, dostajesz grę za darmo, tak? Ale z drugiej strony oni nie nie dawali żadnych, tych, nie podpisywałeś żadnych lojalek, nie, nie obiecywałeś, że za tą grę dostaniesz, nie wiem, wystawisz ocenę, wiesz, my żeśmy też z Bernardem się wpisali na, na listę chętnych i ja przyznam, że, że, że, że mi słali kopię. Mój też. To w żaden sposób nie wpływa, jeśli, jeśli wydawca umie to rozegrać jakby, powiedzmy, jak najmniej kontrowersyjny. A, a, a wydaje mi się, że w momencie, kiedy robi się właśnie takie imprezy, gdzieś tam, nie wiem, w, a były przecież tak, nie wiem, czy, czy chociaż mogę się mylić, ale nie wiem, czy, to, czy jakby promocja związana z tropiką nie z była tak, że gdzieś ci wszyscy na, najlepsi recenzenci. Wiem, że chyba z Godfather'em tak było, o, ale się nie mylę, że, że impreza była filmach, na, na jachcie. Jest, czy należy I, się była... koni w tym, w wszyscy? Nie, że chyba, o, mogę się mylić, no, że ktoś mnie poprawi, ale chyba y, y, impreza promocyjna gry Godfather chyba jej ją wydawał, ile się nie mylę, była przeprowadzona na jachcie. Wiesz, w blich pewnie jakieś y, z mąki kreski wciągali i tak dalej, żeby to wszystko było w klimacie, ale wiesz, to było po prostu jakieś piękne kobiety, hostessy i tak dalej. No to, wszystko... znaczy, się, to są redaktorzy którzy grach, jakiekolwiek kobiety są dla nich piękne. No tak, ale wiesz, w tym momencie okazuje się, że... że w większości, większości przypadków kobiety widzą jak mało, jak mało wystarczy, jak mało, no w sumie ja nie wiem, czy... Taka wycieczka na jachcie, wiesz, impreza i tak dalej, czy to, to byłoby. Znaczy, I wiesz, Damian nie powiem ci tak, w porównaniu z kampanią telewizyjną, na przykład jaką, nie wiem, niech to będzie Microsoft prowadził w prawo prawie Halo, to dla, dla wydawcy gry koszt takie wycieczki dla tam, nie wiem, 50 czy 60 wyda... tak. najbardziej lojalnych recenzji, piszą najbardziej lojalne, przepraszam. Takich, obiektywne, po, po, po których nie się kupiuje, wiesz, tak, coś, bo... tak no, czy są obiektywne recenzje, tak. to wiesz, co, dla nich to jest nic. Nie oszukujmy, to jest nic. Wiesz, spot w, te, w telewizji w dobrym czasie antenowym to idą w miliony, jak nie setki milionów czasem, czy dziesiątki milionów, nie wiem, w przypadku Super Bowl czy coś takiego. To, stary, ja, wziąć bańkę i wynająć jacht i parę brzydkich panienek, dla których dla nedu będą po prostu najpiękniejszymi dziewczynami na ziemi. Happy day, stary. Mhm. No szkoda, że po prostu nie ma, nie ma jakichś przecieków, że te gry, nie wiem, nie ma jakichś ludzi w tłoczniach, Którzy, którzy, prawda, udostępniają te, te, te, te nie, no nie, te nie ma tego, gry w życiu. I, i wiesz, i, i że ktoś recenzuje, tak, te gry w, na oficjalnych serwisach, ale jakby, prawda, chroni swoje źródło i mówi, że nie powie, skąd miał grę, tak, i nie można im, prawda, no nic zarzucić, bo jednak prawo dziennikarskie jest takie, że, że źródło to rzecz święta i, i tyle. Ale dobrze, bo schodzimy na bardzo taki ciężki temat, prawda, yy... Więc ja bym chciał powiedzmy, nie wiem, może rozluźnić troszeczkę atmosferę. Piotrze, zapytam Cię, w co ostatnio jeszcze grałeś, oprócz Alien Coaching poczekaj, niech sobie przypomnę. Okej, okay, już... nic już nie grał. No, nie, już nie no mówię że. Dead Space, ci podpowiem. Dead Space coś podobno. W Dead Space czy, tak, tak, ale to dopiero początek. To początek. jest słabe, no nie szukujmy się. Z nie, z nie, się. nie, nie, właściwie nie. To, nie, co? Nie, nie. to podpowiadaj, Petros. Dead Space zawsze będzie podobał, Czy nie liczysz. Ty jesteś nieobiektywny, ty jesteś opłacony <laughs> przez jest, Początek jest słaby i nudny. Początek jest słaby i nudny, jakaś tam taka walka z ludźmi, tutaj coś tam, gdzieś tam. Znaczy, nie, tak, jak Isaac z tego swojego mieszkania, prawda, próbuje się wydostać i tak dalej, to rzeczywiście jest plus jest coś takiego... co Zresztą to samo jest zrobione w nic nie rozumiem w ogóle tego patentu, że masz, masz postać i masz pewien schemat sterowania, um, który niespecjalnie nadaje się na przykład do, do, do właśnie do walki z ludźmi, bo to w, w maliensach też jest i nie masz w ogóle takiego nawet takiego arsenału ruchów jak w przypadku um, jak w przypadku tych postaci, z którymi walczysz, bo w, w tych w Alien's Colonial Malins mas, masz m, m, tych gości walczących trochę tak jak w Gearsach. Oni się chowają za osłonami, wychylają głowę albo strzelają na ślepo na przykład, wychylają tylko karabin czy tam co mają jakąś... Um, czy jakieś pistolety i strzelają w ciebie? Podczas gdy ty jesteś w trybie F tym. Ym, osobowym, F tak. FPS? Nie, ja mówię jeszcze o, o tym. A wzięliśmy um, znowu do gówna tego ty tygodnia. Tak, tak. Możesz tylko co najwyżej Głównego tematu, tak. Głównego tematu, to tygodnia, tygodnia, Możesz kucnąć, Czy tam jest kłócisz? Możesz, możesz kłócać, tak? możesz się y, y, y, kręcić koziołki, tak? Takimować chyba możesz. I tak, to jest, możesz, się, y, możesz, możesz y, chować się za zasłoną. Nie możesz się chować za osłoną. czy to jest. To wiesz, co. Powiedz tak, że początek. Może początek tutaj nie służy tutorialowi, tak? że, ten tu, że ten początek nie jest. Tam później będziesz miał. Nie wiem, czy może w demie to było bardziej tak tutorialowo już, opisane. Już wiemy, że demo to jest inna gra, okej? Okay? Nie no, demo jest, demo jest poskładane z, z, z fragmentów. Czekajcie, które ale są... czekajcie, czekajcie, a może w końcu ustalimy o jakiej grze wy mówicie. No, ten space 3. To już było no widzisz. Problem jest taki, że Piotr chyba mówił o innej grze i stąd o. wynika pewnej confusion, że się tak wyrażę w całej sytuacji. Ja, nie, no wiesz, to że... może jeszcze ja zacznę tak. mówić teraz na przykład o bierkach. Wiecie, i tutaj w tej sytuacji jest tak, że nie możesz się chować. Nie, no to wracając do Dead Space 3. Y, kropka. Ale tam też, jest, tam też jest słabo, bo tam, tam, tam, masz, tam nie masz chowania się za osłonami, tylko też możesz kucnąć i podejść do tej osłony, przy czym bardzo często jest tak, że one są za niskie i nie jesteś się w stanie w 100% schować za nią. Co może jest też dobre, to jest jakiś tam element, wiesz, napięcia, natomiast widać, że postaci postacie wykorzystują dużo, dużo lepszy arsenał ruchów od ciebie. Jest to takie troszkę nie fair. No ale... Ale wiesz, co z tymi postaciami ludzkimi? Znaczy, przyznaj, no nie miałeś chyba żadnego problemu na początku, żeby. Nie, no oczywiście, że to, nie jest, to jest tylko taki, właśnie, ja zastanawiałem się, po co oni zrobili ten fragment. Po co oni zrobili to, że jesteś gdzieś na tym. na tej Będzie, planecie, jest, próbujesz to, to się to... wydostać. To nie ma nic wspólnego z. z, z, z, z, z, z, z tym późniejszym etapem. To jest chyba jakiś taki, nie wiem. Nie wiem, powód, żeby, żeby gdzieś wprowadzić taki, taki. nie wiem, pokazać, że ta gra może być czymś więcej niż tylko, prawda, strzelaniem do. Do yy, nekromorfów i. Tak, i może być tego. też kolejny polowity, jak też będzie tak. coś Ale później się okazuje, że jak już trafiasz na ten statek i no, lecisz tak. na, na, na planetę, gdzie prawda jest główny wątek się. Zaczyna, ja wiem, że ja nie grałem w Dead Space zbyt długo, nie? że mhm. znaczy nigdy Ale ktoś z nie był spawaczem? On jest Bo... inżynierem. On jest inżynierem. Nie wydarzył, więc zapotrzebowanie na spawacz jest strasznie dużo w tym świecie. Czy wiesz, co, on. To może. To, to nie jest spore, bo to wychodzi na początku, ale chodzi o to, że to doświadczenie, jakie ma ten spawacz, jest, Spaw jest na tyle istotne, że. On, że spawacz, jest. To, to, jest, to jest więcej taki niż spawacz. spawacz to jest bardzo inteligentny gość, inżynier. To jest taki replay. Gość, I. No, Replay, prawda, miała jeszcze licencję na obsługę. No, no, no tutaj, na maszynę, na, na <laughs> <więc, laughs> Replay jest jednak tutaj poza skalą, po tak? On mógłby jej czyścić buty. Ale y, jeśli chodzi o Edzaka, to to jest w jakiś stopniu wytłumaczone. To jest jednak postać kluczowa i ona jest ważna dla tej intrygi. On jest. To jest jakiś spoiler, tak? no, okay. no, tak ale tak? tak. tak. on, on jest, mi, jest mi, konstruktorem w jakimś sensie też. A czy zaawansował ze spowacza na Tak. Nie, on zaawansował on nie. On z tego, ze spowacza na tego, na Granta. Grunt. Grunt Grunt to dobra rzecz. Żołdak, tak. On jest, on powiem tych... tak, że on Sam pancerz ma, ma mniej więcej taki sam, ten, ten, taki sam wygląd, natomiast porusza się dużo bardziej zwinnie, jakieś koziołki, może robić takie tego typu rzeczy uniki, jest taki bardziej zwierny. To jest z wersja 2. No, poszedł, więc jest spawaczem bojowym. Ja tej... powiem ci tak, to, co on przeżył ten człowiek, to uczy cię po prostu, wiesz, już wszystkiego się uczysz. Nie, to, co przeżył ten człowiek, to powinien zostać zamknięty w zakładzie psychiatrycznym i powinien mieć non-stop syndrom choroby sierolcego. On już wyszedł z tego, on to przeżył. To była druga część. Ale przecież on, on już jest jakby, prawda, po tym. Tylko jest wciągnięty, prawda, mot motywuje się go jakimś tam iluzjami tego, że jest potrzebny, że tylko on może uratować prawda, ludzkość i tak dalej. Ale to jest, to jest typowe. No, to, to jakbyśmy, właściwie to w każdej grze moglibyśmy się przyczepić. Jakie są te motywacje, gnają batera i dlaczego on jest... Albo to to więc... mógłbyś, mógłbyś zagrać w Assassin's Creed 3 już by tak, się pol. Tak, dokładnie. Ale, ale, ale yy, przyznam tak, że w momencie, kiedy już zaczynają się te właściwe dla Let's Space misje, tak, że prawda, wydostajesz się z tej planety, dostajesz się do tego tego cmentarzyska kosmicznego. To Piotrze, wiesz chyba o czym mówię? Tak, tak, byli, tak. Tam tak jest. To, to, jest, to, to, to, to już zaczyna się bardziej taki typowy tak, Dead Space i, i, i tam oczywiście w pewnym momencie, już, to też chyba nie jest, bo każdy o tym wie, że w końcu lądujesz na tej planecie, tam, tam już tak, ta, ta rozgrywka się miesza. Tam już między tym a tradycyjnym Dead Space'em, a właśnie takim Gears of War jest coraz mniej różnic, tak? ale... E, jeśli chodzi o, o, o sam, samą grę. Ty, jak Piotrze, ci się podoba to, co widzisz? Czy, czy znaczy, jesteś zadowolony? z ogóle? to mi się stać? podoba. W sensie, wizualnie to ona jest ładna i oni, oni zawsze robili gdy dosyć mm. dopracowane i to trzyma poziom nadal. Natomiast tak ogólnie to nie, nie, nie wzbudziło we mnie jakichś większych... No, we mnie też, przyznam się. Jakichś większych przeczuć. No, nie, przeczuć no, jakichś takich odczuć Oczuć. emocji głębszych. No, Na, najbardziej mi się podoba jedno, jedna z głupszych scen, to jedna, pierwsza scena, która była wejści, to wejście w tą, w próżnię. Mm. Kiedy... Kiedy jest ten taki cały bajzel, tam się ten um, rozhermetyzowuje statek mhm. a, i tam Isaac się szybko przybiera w ten, ten swój kombinezon i w ostatniej chwili wylatuje mu ten hełm. On wylatuje mu w przestrzeń kosmiczną, po czym oleci leci jakieś 10 sekund za tym hełmem, chwyta go i zakłada sobie na głowę i nic mu nie jest. Ale to nie jest, to jest prawda akurat pierwsze. Tak. Tak, jak, jak wciągniesz... Jak, jak utrzymasz powietrze, to mam, bodajże masz te 20-30 no ale a jakie jest, jak jest zakończenie e, Możesz aliens. przeżyć wbrew pozorom. A nie pamiętacie jak na przykład Aliens w Aliens e, Ripley pokonuje Matkę Obcych? Otwiera tam luk. Śluzę, no tak. Śluze, ale... tak. Ale, no, tak ale... ale ona zostaje w środku, nie? W sensie Ripley. Natomiast na nie, ona natomiast... zostaje w środku, to tak jak, ten, jak on zostaje z tym hełmem, prawda? W środku, no to jest... No on jest... nie staje w środku z hełmem. On wylatuje w przestrzeń kosmiczną na, na Hojraka leci chłopak. W ogóle Ale nie... jeśli mówię ci, jeśli tam przez ileś, masz ileś tam sekund czasu w przestrzeni tak? kosmicznej. Nawet kiedyś NASA kiedyś zrobiła taką stronkę, w której mogłeś pisać jakieś tam swoje dane i ci pisało ile przeżyjesz <grym> bez tego. Dobrze, Ale ty ja ja mówię, sekundy na tej, scenie, na tej scenie jest total recall, kiedy tam panu już oczy na wieży wychodzą tak, Tak. znaczy nie, tam, tam, tam możesz, masz szansę przejść tam sekund nie wiem, chyba nawet no. do minuty, jak masz ja jesteś, jesteś odpowiednio ja zawsze fizycznie. miałem takie wrażenie, że skoro to jest próżnia, tak, a my jesteśmy tymi cząsteczkami i jednak zawsze jakby ta przestrzeń próbuje wyrównać, tak to, to ciśnienie, tą, tą gęstość no to nas rozrywa, tak, więc momentalnie jak wchodzimy w próżnię, to zawsze mi się wydawało, że pękamy jak Mam I się i balonik z tak. wodą, ale to też przyznam, że to takie filmy jak Starry Call i inne podobne. Niestety robią ucieczkę tak. z mózgu, nie? Tak, tak. tak, tak, tak. No to czyli, tak mówię, ale ale jednak to, to pamiętam, nie jest czy kratry, się warto uczyć fizyki, czyli tak dalej. Masz szansę, masz, później jeszcze tam sekund przeżyjesz, nawet jeśli mhm. nie masz skafandra, tak naprawdę. Ale to jakby nie było tego dramatyzmu, no nie, że na przykład Isaac Clark wiedział, że ma tylko, nie wiem, 15 sekund na założenie tego hełmu. Nie, ale widać, widać że, że, ten, że panowie postanowili tak naprawdę. I, I tam później jeszcze jest taka scena, gdzie on tam ma te Jest już w tej przestrzeni kosmicznej i leci tam z tym, tam ludzie są w środku chyba w tym pomieszczeniu i tam próbuje zadokować do tej, jakby, jakby kolejnej stacji, tak, żeby oni się nie udusili. Mhm. A, no to też jest zrobione tak, że po prostu szło tam wszystko mi. Jak gdyby mogli to naprawdę, to jeszcze nie wiem, co tam mogliby stawić. Już jakiś wielki statek kosmiczny najlepiej. Czy tam są jakieś resztki? Mhm. Wszystko jest, wszystko jest tak no, przesadnie dramatyczne, z kolei potem jest, potem jest trochę spokoju już w środku tej stacji kosmicznej, także nie no stopniowanie i napięcie jakieś, jakieś tam jest natomiast mhm. y, to, to połączenie właśnie strzelania tu do ludzi tu do, tu do tych paskudstw. Czy tak, też, że, tak, że, że przynajmniej y, przez dłuższy czas tak? teraz jak grasz nie, nie musisz się martwić o strzelanie do ludzi że to jednak jest, jest ale to co mnie interesuje to jest na przykład to, to jak ci się podoba system y, tworzenia Zupełnie nie, Zupełnie nie, to jest w ogóle jakaś, to jest odciągnięcie w ogóle od rozgrywki, siedzenie tam w tym medytorze i zabawa, to kompletnie mnie to nie rusza, to w ogóle psuje klimat survival horroru. Myślisz, tak, że no, to, że możesz sobie zrobić zbyt potężną broń powoduje, że nie czujesz jakiegoś takiego zagrożenia z... większego? Nie wiem. Nie wiem, w... no mi się nigdy jeszcze amunicja nie skończyła, także... także no to właśnie, mam... to jest. ale to jest, o, To, wiesz, przyjdzie moment, że będziesz musiał sobie sam składać tę amunicję. No bo tak, ale to jest, takie, to jest to, to takie wyciąganie godzin na siłę, takie pierdut, pierdut, tu rozkładasz coś na części, tutaj znowu coś składasz, takie budowanie skłodków. No, ja nie po to gram w Dead Space, żeby siedzieć tutaj w tym workbenchu i, i bawić znaczy, się. Że... Pamiętaj tak, że ja skończyłem grę i yy, tych wszystkich projektów, tak, tych wszystkich planów broni miałem chyba ze 30-40, bo tam je znajdujesz, odkrywasz, chyba one się nawet odblokowują, bo ja nie wiem na jakiej to jest zasadzie. Ale, ale przyznam, że ja w ogóle z nich nie korzystałem. Zaprojektowałem sobie jedną broń, którą po prostu, do, z którą do końca byłem, czyli to był taki podwójny plazma, e, przecinak plazmowy, który miał e, jako dodatek, e, jak przyszedłeś Dead Space 2, tak, to gracz to rozpoznaje, że, miał, że masz sejwa was dwójki, daje ci w prezencie lepszą wersję, taką ciut lepszą, e, wersję przecinaka plazmowego, tak, I, i ja sobie go przerobiłem, że w końcu już miałem taką Mógł pod wodą spawać. spawać. Tak, mogłem pod wodą spawać, mogłem posłać dwa, dwa nity naraz, mogłem przybijać i tak dalej, więc to, to po prostu było to świetne. To se kurde poborowałem. I jeszcze tam miałem, prawda, upgrade'y pozakładałem, więc ja po prostu czułem się jak, jak taki, taki modefakt, który sam, po prostu nikt mi nie podskoczy. Chociaż w tej grze są takie sytuacje i, i to są najbardziej y, takie denerwujące, no nie, ale to, jest, to są chyba takie najbardziej, y, jakby to powiedzieć, bo najbardziej podnoszące ciśnienie, tak? W których po prostu jesteś zaatakowany przez całe chmary ksenomorfów i nie możesz to się to wydostać do. nekromorfów, przepraszam, ks. nekromorfów. Ks. Przepraszam, ks. nekromorfów w tej chwili Piotr tego nie mówił. Tak, którzy, którzy y, które wychodzą, prawda, z tych przewodów wentylacyjnych i tak dalej. I nie jesteś w stanie po prostu uciec tego, dopóki ich nie pokonasz wszystkich. I to jest naprawdę. I to są tak intensywne momenty, dlatego że ich cała tona. I nieraz miałem tak, że prawda. energii mi zostawało tak na, na na strzała, broń miałem, naboi czy tam tych pocisków miałem tyle, co, co, co w tym magazynku i nic więcej, więc dochodziło to, to do takich momentów, wiesz, bardzo intensywnych, że jednak nie wyobrażam sobie, że gdybym nie miał tej broni takiej skonstruowany przez siebie z upgrade'ami, żebym sobie poradził w tych sytuacjach. Że jakby y, y, gra nie wymaga od Ciebie, żebyś na przykład nie, za, za pieniążki prawdziwe tak, w mikropłatności kupił sobie dodatki, te dodatkowe nie wiem... Y, broni i tak dalej. Ale jednak chcę, żebyś żebyś eksperymentował, żebyś, żebyś to kupił no. Nie, żebyś, żebyś w mm -hmm. jakiejś sytuacji na przykład korzystał z takiej broni, a nie z takiej. Albo tak? żebyś bo na przykład z... się nie, chce. nie Nie, bo to w, bo w grze na przykład znajdujesz takie robociki, które, które zbierają złom. Nie wiem, doszedłeś już do tego Piotrze? Mm, nie, ale wiem o to, co chodzi. Tak, to takie mają robociki. To w które, tak, wypuszczasz je, one za ciebie szukają tych wszystkich komponentów, które później służą do, do złożenia tych, tych broni i innych rzeczy i to ma swoją mechanikę, tak, bo możesz wypuścić robić tak, wiesz, gdziekolwiek chcesz, a może na przykład w takim, w takim punkcie, który na radarze, tym, na czujniku pokazuje się jako wyjątkowo bogaty w złoża, tak. Tak dalej. Więc... ale mówię, to jest w ogóle, to są, dla mnie to są takie takie niedorzeczne elementy gry, które kompletnie odciągają od, od, wiesz, od samego, go, ta gra tak naprawdę jest. To jest w kosmosie. To no jest... tak, to tak. To jest, jest ludzkie, dlatego że tak. grę możesz grać wielokrotnie. Yy, Niektóre rozdziały powtarzać ile razy chcesz, tylko po to, żeby farmować yy, te, te, te, te, te, te, zasoby nie mieć. Czyli się gra w złomiarze, tak? Tak, ale, ale widzisz, ja na przykład tak nie grałem, ja przeżyłem całą grę i, i mam studzienki, nie nie było są, takiego momentu... już żadna studzienka nie będzie bezpieczna, tak? Tak, Wszystkie tory kolejowe zostały rozwinięte. Te bronie, naprawdę, to, to składanie tego, ono się przydaje, ono ale nie jest Ale jest, jest coś takiego, na przykład, że jak nie masz jakiejś broń, to nie jesteś w stanie dostać do jakiejś nie. lokacji albo czegoś takiego. Czyli znaczy, replayability jest generalnie znaczy, główniana. Jest tam jeden moment, nie, nie, jest tam jeden moment, w którym jakby celem misji jest zdobycie pewnej broni, tak? Bo ta broń ma jakby dodatkową funkcję. Spoiler, alert. A. To jest taka dodatkowa funkcja, Spoiler która. Spoiler, ma Krawiciela... <grystwa> z prądem, tak? I to się później wykorzystuje w pewnym, w pewnym tym. Ale jakby. Yy, jest... no, ale to jest w ramach jednego przejścia. Jesteś w stanie to zrobić? Nie jest tak, ale tą broń później to... możesz sobie zachować i to jest jedna z najlepszych broni w ogóle. No dobra, ale na przykład możesz no. potem zacząć grać od początku i ona się przydaje w jakichś pomieszczeniach, do których nie mogłeś dotrzeć wcześniej? Czy nie? To nie jest gra typu Zelda czy Tarksiders, tak? czy, czy Shadow Complex, tak, że masz no, po prostu tak, broń, tak, która niszczy błot, na przykład jakieś lodowe ściany, które możesz się teraz dostać do innej lokacji. Nie, nie ma czegoś takiego. Nie ma. Ten nawet backtracking w Dead Space jest taki jakby mniejszy niż chyba w poprzednich częściach. Ja to chyba przejdę tylko też na zasadzie masochizmu i żeby się dowiedzieć, jakie jest kretyńskie, bo nie, nie wątpię, że. Czy tak? so, co, ty, ty to mówisz to masochizm, masochizm, to my wszyscy wyrzucili sprawę przyjemność. Wiesz, co? No, Przypuszczam, że gdybym miał jakieś nie, rzeczy do roboty, to pewnie bym zagrał. No, no widzisz, no. Ale, ale Dead Space 3 jest, jest naprawdę e, Dobrze, na od dzisiaj, bromę, od dzisiaj na Damiana mówimy to... Januszu, a do ciebie mówimy Grey. Ale. ale, ale... To nie jest wybitna gra, ale to nie jest zła gra. Czyli mamy po polsku Janusz Szary. To jest Allianz. Allianz Kolenia z Allianz. Allianz, Allianz Koleniami. Więc spoko, spoko. Ja, ja jeszcze na pewno będę testował The Space Copie, bo to jest zupełnie inna gra, podobno, i... I to mnie właśnie bardzo, bardzo interesuje. No, ale... po to jest jakiś też bzdura. To tak samo jak, nie wiem, jak nigdy mnie nie interesował specjalnie System Shock w koopie, bo też jest taka możliwość. A nie interesował ci na przykład Resident Evil w Koopie? A, tak, ale to już szóstka. Czy piątka, przepraszam. Piątka już jest taka średnio straszna, więc to można sobie hmm. pozwolić. Natomiast poprzednie części ja w życiu. W życiu mnie chciał zagrać w jedynkę w kopie na przykład. Po jaką cholerę? No jedynka, prawda? Takie dwa czołgi się prawda, rozbijają. się. się. Nie, no to, to było bez sens, ale dobrze. Ogóle, jedynka, dwójka, nie, mhm. po co? Zupełnie, zwłaszcza, że akurat dwójka się opiera na przechodzeniu podobnych lokacji tymi samymi postaciami. A czy dwóch różnymi postaciami, przepraszam, tak? Mhm. Także także nie, zupełnie nie. Ja nie, nie, nie. nie przepadam za ideą kopa w grach typu, właśnie teoretycznie, przynajmniej survival horror. Mhm. Mhm. Chyba, że takich. A, przepraszam, no wyjątkiem są takie gry jak Catherine, tak? no bo tam to ma sens. I to, I to ma popa. Tak, tak. No to ciekawe. Zawsze mi się jawiła ta gra jako, jako taki, taka gra logiczna. Z, z... Tak, no bo to jest gra logiczna i, bez, i zresztą w sumie jest dosyć prosta na początku, ale potem się okazuje, że te zasady są tak fajnie skonstruowane, że To ta hardy, gra... Ma... Hardly to jest w takim razie survival horror. Nie, to nie jest survival horror. To jest, to jest tak naprawdę gra logiczna na czas z elementami, ja wiem, takiej przygodówki point and click tak yeah. opartej na takim, nie wiem... To jest całość to jest taki na poziomie takiej mangi obyczajowej dla młodzieży mhm. Ty masz Katyn przez nie K i przez C i próbujesz wybrać tą lepszą. Albo możesz nie wybrać żadnej. Dużo jest zakończone. Spoiler alert! O, no i to nie... by... jest ja Nie wiem i... o czym wy mówicie, szczerze mówiąc, ale to nie co Bo to jest bardzo jak... dziwne. Bo to jest, to bardzo jest gra, dziwne. która zaskarbiła sobie sympatię yy, krytyków, a, a chyba niespecjalnie się sprzedała, tak? Właśnie sprzedała, ale, ale tu ma też inne gry, także. Ale oni, oni się też zaczną specjalizują w takich różnych dziwactwach, myślę, że tam. Że... Ale jest Był miejsce taki... dla takiej giery, to, to cieszymy się. jest. I to jest ten. To jest, to, to jest mniej więcej tak jak Deadly Premonition, tylko troszkę w inną stronę. A Deadly Premonition wychodzi w wersji reżyserskiej. Specie. O Boże to chyba będę musiał kupić jeszcze raz. Tylko, że będziesz musiał wersję, znaczy musisz konsolę do tego kupić. PlayStation A to nie, 3. to Tak, A... będzie na Xboxa, to pogadamy. A to jest ciekawe, bo w ogóle wersja na PlayStation 3 już dawno wyszła, tylko ona wyszła tylko w Japonii i nazywała się chyba tam Red Seed, coś tam, coś tam. No tak, coś związane z tą swobodą. Tak i, i jakby w... tyle, nie? Sprawa uciekła. I zastanawiam się, czy to po prostu będzie wydanie tej gry z PlayStation 3. Tak naprawdę, co tam będzie nowego, co tam będzie ciekawego? No ale to temat na inny odcinek. Yy, coś tam jeszcze, Piotrze, ciekawego? No, ale nie Mieliśmy jakąś taką osobną, ten, osobną rozmowę a propos Devil May Cry? Czy nie mieliśmy? Grałeś w ogóle? Chyba nie. Ja, ja nie grałem. A, Bernard jest wielkim fanem Devil May Cry. Nie jest. Rozmawiałem z nim ostatnio. Nie, bo kiedyś. Jeden z naszych pierwszych podcastów jest, rozmawialiśmy w nim o Devi Make o tym jak nam właśnie bardzo japonizmy się podobają i reklamerki, wszystkie Nie no, ale to akurat w przypadku tego nowego Devi Make to nie ma nie ma. Ja w nie wierzę. Ale nie widziałeś, nie widziałeś tego, Nie widziałem poprzedniego Deviam, ale nie chcę tak nie, poprzedni, poprzedni to w ogóle nie ma znaczenia, to jest totalnie oderwane od wszelkich... Tutaj nam Dantego i nie pierdziel, Nowy no. Dante jest niekanoniczny w ogóle, jak no można... W ogóle, dbać, w ogóle ale... się wiesz, że to jest Dante, dlatego że akurat ja grałem z tych starych części, grałem tylko w czwórkę, więc też niewiele wiem o tych poprzedniej serii, natomiast właśnie on wygląda, ten, ten nowy Dante w cudzysłowie wygląda bardziej jak Nero, bo też ma ten... ma bo to jest ten jest taką, Nero. No, Nerga, ten bo, bohater, bohater czwórki, Devil May Cry 4. Też ma, broń, też ma broń palną, też ma miecz, też ma te właśnie takie tu jedną demoniczną, tu drugą. Tak. Znaczy, tutaj jest w ogóle to pokopane, bo tu jest jedna broń demoniczna, druga anielska, to w ogóle się nie zgadza z, z kanonem. i generalnie nie jest to jest To jest coś takiego. Tak, Grałeś tak. podróbę, jeszcze nam kazujesz to grać. Idź pan. Ale ta podruba jest dobra. Ta podróba, jeśli chodzi. Nie jest i... dobra, bo to jest, jeśli, jest A jeśli chodzi o mechanikę, Aha. o rozłożenie sterowania. To... nie słuchajcie, Piotr, ale, bardzo... ale ja zauważyłem, że po prostu no. Piotr ostatnio właśnie bardzo lubuje się w, w slasherach. Ale to wiesz co... Bayonetta, Devil May Cry, już niedługo Revengeance. No tak, Każdy bo to... ma jakieś te Bayon... słabości. No. Nie jest, Skończył nie jest... Bayonetę i mu ten mózg wyprawał po prostu. No. Natomiast, ten, natomiast wydaje mi się, że ten, że to, co panowie, to już przy, przy całym tym zamieszaniu z fabułą, z tymi wszystkimi różnymi dziwactwami, to, to mimo wszystko panom z Cambridge udało się zrobić naprawdę, naprawdę... Wydaje mi się, że to jest jeszcze lepszy system niż w Bajonecie, jeśli chodzi o sterowanie, mhm. bo to, co zrobili panowie z Platinum, to było to, bo to, jest fajne, bo to jest taki bardzo prosty system. W zasadzie są wciskanie dwóch przycisków, ale tych kombosów jest tyle, że po prostu można by książkę napisać. Mhm. A plus, plus, ten, plus ten system uników, natomiast um, tutaj jest fantastycznie rozłożony na kontrolerze ten system korzystania z trzech broni, to znaczy zwykły miecz, broń anielska i broń demoniczna i do tego jeszcze dwa rodzaje haków. Jeden, którym, którym ty wystrzeliwujesz się w górę do kogoś, a dru, drugim przyciągasz, kogoś ściągasz kogoś na ziemię. Skorpion. Tak, taki skorpion. Um, plus, plus takie rzeczy, jak oczywiście przeciwnicy odporni na, nie wiem, broń anielską broń demoniczną itd. i tak dalej. Um, tutaj Tutaj ta wielokrotne przechodzenie tej gry ma sens, bo po pierwsze właśnie um, tych broni jest kilka, demonicznych i anielskich. A część część jest, jest bardziej dystansowa, część działa na wiadomo, na bliski zasięg. Um, na jakąś tam swoją specyfikę, plus jakby się, jak się gra od początku z tymi, z tymi rzeczami kupionymi później, czy tam znalezionymi później, odblokowujesz właśnie jakieś fragmenty gry, które wcześniej były niedostępne. Plus na wyższych poziomach trudności gra bardzo fajnie zmienia sortowanie przeciwników. Także to są takie bardziej... jakby to nazwać taka strategia czasu rzeczywistego. Ten jest odporny na to, ten jest odporny na tamto. Damianie, przepraszam, że ci przerwę Piotr chwileczkę. Mhm. Zrób specjalnego badża SM do gier poleconych przez Piotra no tak. Myśmy będziemy w Bogdadze, to gra polecana dla wszystkich miłośników. Ale nie, ale to widzisz, widzisz ale widzisz, ale akat tutaj że do tej nie, gry ja... nie, nie można było wystawić tej te sadomasu, dlatego że Dewime nie jest zągrom, akat ta no, część. No, no, ja nie Nawet nie... jeśli był tylko się sugerować tym co mówimy tak i swoją średnią. No tutaj jest bardzo wysoko nie, no bo Ta fabuła tam jest krytyńska, to się, to się to, to, to niewątpliwie, to nie ma ja nie ma japońszczyzny, bo to robią panowie skampliż, nawet, nawet już wiesz, jest to ta ostentacyjna. Angielszczyzna jest, tak? krytyjska flaga jest przyklejona tam na tym jego płaszczu. Fabuła jest bez sensu poważna i panowie się w ogóle w wywiadach zupełnie bez sensu podłożyli, mówiąc, że oni teraz kierują tą grę do dojrzałego odbiorcy że to jest taka dojrzała satyra. Gówno nie satyra, to jest spojrzenie 14-latka na świat korporacji i Coca-Coli. Mniej więcej taka satyra. No, no, mniej więcej, mniej więcej tak. Coca-Cola, tym się czuję na Pepsi, więc nie wiem to jest. A na ostatnio Coca-Cola znowu jest pod lupą, bo okazuje się, że Coca-Cola zabija. Obstrahując od faktu, że ktoś kto po prostu wypije 10 litrów dziennie, czy kogokolwiek przez ileś tam lat. A chodzi się o to, to, co co odwaliła kitę, tak bo wypijała tam cztery butelki Coca-Coli dziennie. Jezus Maria. To dla dla jest to... jestem. Ja nawet tyle miesięcznie nie piję. Ja też nawet ja tyle nie piję miesięcznie. <laughs> Do whisky to się by tam nie wahało. Nawet no, nie był, nie? Bo... No ale ta fabuła ona jest taka new ageowa, właśnie taka antykorpo, 99% i tak dalej. Coś takiego, coś takiego. Wielka korporacja, która tam rządzi światem, drenuje umysły za pomocą Coca-Coli, i teraz ja będę z nią walczył. Dobra, walczy. to może zrobimy tak. Może ja zagram w gdy i pogadam na tym podcaście. No jak, jak chcesz, tylko, że widzisz, ja na przykład nie chciałem, że ale... mnie jeszcze, jeszcze Piotr do końca nie przekonał, no, wiesz, On... ja, ja czekam na... na, na, na, na... Mnie Słucham? Mnie też nie przekonał, ale nie mam czasu. Co co przekonać? Ja mam ładną grafikę. I ten, bardzo fajny ten bardzo fajny pomysł na, na otoczenie, bo to jest, jest, jest taka koncepcja, że to otoczenie jest tobie strasznie wrogie w dosłowny sposób i ono się co chwila jakoś zmienia. Te budynki upadają prawie że tak jak w incepcji, rozwalają się te, rozwala, rozwalają się ulice, nie pozwalają ci przejść dalej i tak dalej. I to jest zrobione świetnie, nie wiem, jak, nie wiem, jak oni to zrobili, ale technicznie to jest wykonane naprawdę, naprawdę bardzo sugestywnie. Mówię, mnie najbardziej cieszy sam system, sama, sama warstwa meta, jeśli chodzi o. To jest właśnie ja to mówiłem, jak rozmawialiśmy nie wiem, dwa odcinki temu o Demi Maker, że czwarta część ona absolutnie nie ma jakiejkolwiek sensownej fabuły, ale mechanika walki. Ono, oczywiście inne studio wtedy robiło, tak? Kapką no, no wiem tymi, komu. No Ja no przecież ale robił... Oni są odpowiedzialni za całą serię. A I... poczekaj, nie jestem pewien, czy, czy, ja czy musimy szuka... zobaczyć, prawda, ale, ale czwórka ma fantastyczny system walki, ja później... a no, później to kto robił czwórkę? Nie, ja mówię, że czwórka nie ma wcale fantastycznego systemu walki, ma beznadziejnie. Sz... O kurde, to też nasz jeszcze ta dyskusja filozoficzna, co ma beznadziejnie z walki, a co nie. Znaczy ja nie, nie będę. Ja się z... mi najpierw zdefiniować Ale, ale ja, ja na przykład określam yy powiedzmy poziom złożoności walki przez to na przykład co ludzie potrafią robić i ja oglądając kombosy jakieś, jakieś niesamowite rzeczy innych graczy tak? nie powiem, że ja na przykład Siej, do, ale nie, to, nie dobry, to nie jest dobry pomysł w tym momencie bo wiesz, to jest tak powiedzieć, że na przykład pływanie delfinem jest bardzo łatwe, ponieważ widziałem, że koleś w olimpiadzie wymiatają nie, nie łatwe, mylisz, mylisz pewnie, bo nie chodzi o łatwość Okej, okay. pływanie tam delfinem jest fantastyczne, ale czekaj no Wiesz co mi chodzi? Czy to tak powiedzieć, że pływanie do filmu jest łatwe. Nie, bo bardziej bym bo się bardziej do czegoś, co łatwiej porównać. Nie wiem, bo, wiesz, karate może świetnie wyglądać, tak? Jeśli, jeśli ktoś ma ileś tam danów i, i, i świetnie baży, no Albo inaczej. Gry typu Street Fighter. No. Każdy może grać w Street Fighter, bo to jest... Prosta piłka, prawda? Wchodzisz, naciskasz przyciski, ale jak oglądasz ludzi, którzy grają na tym najwyższym poziomie, to co oni tam robią, no to zapierasz no tak, ci... w pierwszych, tylko że mechanika mają... gry musi ci pozwalać na, tak, na, na Ale na, też na to że mam za dużo czasu w życiu. To jest, to jest coś innego. No tak, ale chodzi mi o to, że jeśli, jeśli gra pozwala ci, w jakim stopniu, ale te też swoje też umiejętności gierze, mistrzowskie... To jest, to jest... Nie, są. są takie... Ja pamiętam oddałeś, takie gry, które oddałeś, wyglądały super. The King Kong, tak? Sam? The King of the Kong, tak to się nazywało? The King ta, the To no, no, ta, ta. taki, taki ten film o tym gościu, co w Pacmanie ta, tak jechał, tak? Tak, w Pacmanie, tylko w King w Donkey Konga, tak? Przepraszam, a. tak. No, no to stary, no przecież ta gra nie tak. ma jakiego fantastycznego systemu, a też się dało wymiatać na niej jak szalony, e, tak? Więc, no widzisz, to, bo, ta, ale to. Ta, nawet najprostsze gra ci nie, nie pozwala takiego, jeśli spędzasz i Jeśli to, to, to, masz, to, masz to czasu na nie potrzebne. Granie w, w taki sposób, jak oni grali, to, było, nie wiem, to, to był rodzaj mantry, tak? Bo robisz w kółko to, to samo, tylko po prostu z, z nie wiem. Wymaga to jakiejś tam Gra na to rzeczywiście, tylko że chodzi mi o to, że... Jest ale widzisz, z... jeśli będziesz jest porównywał do King Konga, do, do, do, do Devil May Cry, czy na przykład do Street Fighter 4, no to ja nie wiem, czy, czy możemy ja, tutaj może rozmawiać. Nie dobrej czy... kontysty gdy do jakiegoś japońskiego gówna, ale e, chodzi mi o to, Damianie, głównie, że nie możesz mówić, że ta gra ma świetną me mechanikę dlatego, że jakiś tam geniusz, czy koleś, który po prostu ma 17 lat, z czego 6 spędził grając w Devil May Cry, czy... Street Fighter, czy wstaw cokolwiek innego wymasterował ją tak, że wymiata. Właśnie nie, to możliwe, że gra ma świetną mechanikę wtedy, kiedy bierze, przychodzi pierwszy lepszy z brzegu 14 lat, do którego gra jest skierowana, siada gra w nią i ma z tego kupę radości. Ale to, to widzisz, to jest, radość to jest jedno. Widzisz, to jest bo... fajny. Natomiast jeśli ten sam 13 latek, żeby przejść. Ale to powiedzenie kogoś... takie, tak, to się może odwołać do wszystkiego, czyli że easy to przejść, learn, hard to master. Wyprzyjesz... No, ale właśnie w przypadku, właśnie w przypadku Devil May Cry, no ja mam porównanie na sobie. Ja w tym ostatnim Devil May Cry nie jestem super wymiataczem, ale potrafię momentami naprawdę robić tak fajne rzeczy, dające taką satysfakcję, że. Hmm. To jest coś niesamowitego. Tak. Natomiast usiadłem do Devil May Cry 4 i ta mechanika jest drętwa dla mnie. I to jest to taka być... właśnie nie, mechanika ja, nie, dla, nie, ale... dla takich nie, ludzi, nie. którzy rzeczywiście muszą usiąść na ileś tam godzin i to wymasterować. Nie, natomiast nie, nie, natomiast nie. DMC zdecydowanie to jest taka mechanika Piotrze, typu to easy to learn, jak to, to master. Do trójki, a później do dwójki, a później do jedynki. Ale no to, gdyby babcia mówiąc, miała wąsy, to by jest... miała dziad, to by była no Dlatego no. mówię, no to jest świetny przykład. Chodzi mi o to, że odnosimy się do, do... To, że na przykład y, ta piąta część Devil May Cry, nawet jeśli ona jest zrobiona przez zupełnie inne studia, ale jest grom lepszą, no to wynika z tego, że jednak y, no czegoś się chyba przez te lata nau, nauczono. tak? No Jak sobie porównujesz, jak wyglądałem teraz, a wyglądały kiedyś, no to to nie jest tylko kwestia grafiki. tak? To są, to jest wiele elementów. To, to doświadczenie się wynosi w wielu, wielu różnych e, aspektach. I to, że Devil May Cry 4 teraz wypada blado w stosunku do tej nowej części. Ja tego nie, w żaden sposób nie neguję, ale chodzi o to, że po prostu wtedy Davie McCrae miał całkiem niezły i całkiem dobry i pozwalający naprawdę na niesamowite rzeczy system walki. To, że on teraz po prostu wypada blado w stronę do piątki, no to, to jest zupełnie inna historia. Ale ale McCrae był znany z tego, że to była gra, która Zawsze na ten, na ten system walki stawiało bardziej niż na przykład, nie wiem, na interesującą, wciągającą fabułę i, i w ogóle jakiś sens tego, co się tam dzieje na ekranie. Nie? No, I tylko tego jak chciałem powiedzieć, ja nie chciałem właśnie rozwijać tego do prawda do la znaczy, ja nie wiem, myśli czy są mają jakiś sens, biorąc pod uwagę właśnie chociażby poprzednią bajonetę. To ja tam do tej pory nie wiem, co tam się działo. Nie mam zielonego pojęcia, jaka tam się Właśnie, była. Ale, ale walczyło ci się fajnie, tak. Ale system walki był świetny, no i to był lepszy niż Devil May Cry też. Też był ciekawiej zrobiony. no to jest nowsza gra. Bo to, to jest, jest nowsza. Devil chyba 2008 roku, także to ta ostatnia część także Właśnie, dlatego mówię. No, no, Dużo się nauczono przez ostatnie 4, 4 lata, więc to jest... No ale, czyli generalnie Piotrze, bo Bernard tak naciska, żebyśmy skończyli o tym. Dalej. No ja muszę kończyć, niestety powiem. Więc, generalnie no, muszę kończyć. Nie, nie... Jak, jak daleko jesteś Piotrze, w grze i czy na przykład nie... Devil May Cry tak. po raz trzeci przychodzą. Tak. tak, czyli to chyba jest wystarczająca rekomendacja. Jak na Slasher Nuba, to chyba całkiem nieźle. Ale ty, ja ty się i... długa gra? Ile ile, razy, ile zajmuje przejście? Po tak, 12 godzin? Aha. Może coś, coś takiego. Mhm. Coś, coś, coś, coś koło tego. Ale to jest dobra rekomendacja. <laughs> ja mówię, raz. system walki jest naprawdę świetny. I to jest jeden z lepszych. Na fakt, że ja nie widziałem za dużo w swoim krótkim życiu, ale... Mhm. Naprawdę, jest niesamowita frajda i pytan, i jeśli chodzi o właśnie takie poczucie, wiesz, intensywność tej akcji, zwłaszcza na wyższych poziomach trudności, kiedy kiedy gra się już tobą tak nie przyjmuje i nie, nie, nie ma tego stopniowania takiego, że wiesz, że ci wrzuca potwory jakby należące do fabuły, tylko już na samym początku po prostu na wyższych poziomach trudności dostajesz takie takie hardcory, że no, że jest ciężko, jest ciężko i musisz się bardzo szybko orientować i, i to jest niesamowita satysfakcja, jak już jak wygrasz taką walkę. Praktycznie każdy, na tym poziomie Son of Sparda, to praktycznie każdy Każde spotkanie jest, jest jakimś tam. A jak przechodzisz tą grę po prostu. raz kolejny, to, to jest jakiś system New Game Plus, że nie wiem, rozwijasz w ogóle tym jakąś postać, masz jakieś nie wiem, punkty do doświadczenia, za które nie wiem. Masz punkty zmniejszasz. Zresztą możesz sobie dokupować te umiejętności, one są mniej więcej podobnie rozpisane, typ. do każdej broni są odpowiedniego rodzaju drzewka, plus część tych broni pozwala, tak jak właśnie wspominałem, odblokować jakieś tam lokacje, które były niedostępne wcześniej, no i w tych lokacjach to też zgodnie z kanonem poprzednich części akurat, a jak ja są jakieś takie sekretne lokacje, gdzie jak wejdziesz, to są jakieś wyzwania do wykonania, tak? Mhm, Zazwyczaj, albo, albo jakieś dodatkowe dusze do zebrania. To się ale ale tak. jak właśnie grasz tą postacią po raz kolejny, to, to, to, to te wszystkie rzeczy już masz sobie, tak? że to, to... To tak, tak, broni tak ten... ta, ta broń ci zostaje, tak. to masz jakby profil. Dlatego wtedy możesz sobie rzeczywiście sensownie ten, ten poziom sparta tak? Masz taki... Jest problem tego typu, że y, tam jest taki sklep co kawałek, tak jak w poprzednich częściach, no i, i jest coś takiego, że te ceny rosną z każdym twoim zakupem, niezależnie od tego, znaczy to jest jakby dla twojej postaci przeznaczone, tak? W tym jak dla twojego save'a no, więc, więc nawet jeśli zaczynasz grę od, od wiesz, od zera, to, to te ceny są takie jak z końcówki gry. I to może być problematyczne trochę, bo w pewnym momencie po prostu nie masz kompletnie funduszy na nic, na żadne tam, wiesz, usprawnienia i tak dalej. Zresztą gracie przecież punktuje za to, a za zakupowanie za, za przedmiotów, za używanie. znaczy nie, zakupowanie, za używanie przedmiotów, a obniża punktację. To też jest jakiś tam trik, ale to, też, to, już, to już było też przecież w poprzednich częściach, nie? To ocenianie za, za, za, za, za sposób wykonywania kombosów, za to, że tam cię nikt nie ruszył, um, za czas przejścia poziomów i tak dalej, i tak dalej. To w zasadzie to jest seria mini wyzwań kończonych jedną za drugim. Mhm. Że tak, ja też, teraz, tak. jak patrzę na tę grę, to jednak yy, trochę głupio, że po prostu tej marki Devin McKay. W zasadzie najgłupsza rzecz jest taka, że oni się strasznie, bo widać to w grze i w, ramach, i w prezentacji, oni się strasznie podniecają tym, że aha, mamy w dupie fanów, patrzcie. Ja nie, nie jestem specjalnie fanem marki. I ja gdyby też... to miała być kontynuacja jakby, jakby w jakaś poprzednich części, to ja nie powiem, żebym chciał zagrać to, bo, bo, bo jestem fanem i to, że na przykład doceniam ten styl walki i tak dalej, który jest w czwórce, który kiedyś może mi się nawet średnio podoba, ale to, to nie znaczy, że po prostu wiesz, ja, ja po prostu bym sięgnę po tą grę, gdyby, gdyby właśnie rzeczywiście ona mogłaby mieć jakąś zupełnie inną nazwę, bo wtedy ona nie miałaby tego bagażu, tego, tego tej, tej, tej, nie wiem, tego, tego tytułu, na który mi specjalnie nie zależy, tak? Że ja jednak Myślę, że patrzę na, przez pryzmat błąc. tej gry na The May Cry, i jednak mam pewne wyobrażenie o niej jakby automatycznie w głowie gdzieś. Chociaż nie widziałem nawet fragmentu rozgrywki. I myślę, że oni popełnili błąd, nazywając tę grę w ten sposób, bo mogli to nazwać naprawdę jakiś, kurczę, Walter the Demon Slayer i naprawdę by się nic nie stało i gdyby sobie darowali to takie właśnie typowe, bo oni są tam ewidentnie świadomi tego, że wiesz, i popisują się tym, że ho, ucieramy nosa, znaczy mamy w dupie starych fanów bo nie wiem, czy rozmawialiśmy na ten temat już, ale tam jest taka scena, kiedy A on tam, mówi się o tej peruczce, tak? o tej peruczce, tak, tak, tak mhm. I, e, i widać, że, że twórcy mają z tego zabawę natomiast, oni, nie wiem, mi się wydaje, że to jest takie fajne to jest taki humor rodem, nie wiem to jest taki, tak, no taki, taka gimbaza no, mhm. mentalnie I to jest przykre bo, bo sama, sama gra jeśli chodzi o mechanikę naprawdę wpadli na świetny pomysł jeśli chodzi o rozłożenie sterowania na, na kontroler i to się bardzo dobrze sprawdza, a wyższe poziomy trudności dają naprawdę dużo satysfakcji i jak już się rozsmakujesz w tym systemie to to naprawdę to naprawdę się fajnie w to gra nawet jeśli nie jesteś jakimś wielkim fanem tych slasherów no to mówię, przykład po mnie, ja się na tym kompletnie nie nie znam i wcześniej się nie wyznawałem, natomiast znaczy takie gry mnie nawet specjalnie nie jakoś nie ruszały natomiast natomiast ta gra oferuje niespotykaną przyjemność, tutaj Przynajmniej dla mnie. Jakby ale, to, ale. ale też zauważyłeś, że, że, że. Tak mi się wydaje, że mówisz o tym, co, co, co jest grze najistotniejsze, tak? Ale całkowicie tutaj pomijasz aspekt fabularny. Tam wspomniałeś o tym, że tam jest ten antykorporacyjny i tak dalej wydźwięk, ale gdyby ta gra nie miała fabuły specjalnie, to i tak miałbyś motywację do tego, żeby, żeby grać, tak? Czy jakby ta walka jest najlepsza sama w sobie, jak w takim mordobiciu typu Street Fighter, że po prostu dla samej walki grasz, a nie dlatego, że jakaś tam postać ma jakąś tam historię i dlatego chcę zwyciężyć ten turniej, bo... bo ta co... historia jest denna, to jest typowa historia typu zemsta, typu właśnie, i plus właśnie te takie klimaty, ale naprawdę potraktowane w taki straszny, w taki dziecinny sposób, strasznie naiwniacki, A właśnie typu, typu korporacje są złe, wyciągają od nas pieniądze, żeby zmieniają w nas w, nas w bezmózgę zombie i tak dalej. Także to, to, jest, to jest akurat, znaczy fatalnie, to... Jest to, zrobione, jest to zrobione słabo, natomiast z drugiej strony właśnie takie rzeczy jak walka, jak projekt postaci, w sensie przeciwników, jak, jak sam ten pomysł na to, że, że samo otoczenie jest wrogie wobec ciebie i mhm. a są, są takie sceny, nie wiem, czy to, chyba w Demie była taka scena, że. Że w pewnym momencie uciekasz przez taki coś w rodzaju kościoła, i te ta, ta, ta złe mocy z tego z czyśca chcą cię w tym kościele uwięzić, i po prostu go rozdzielają na takie części, które się po prostu rozpadają, Podługa ci się roz, rozpada pod, pod, pod, pod stopami, w i na dole jest ziejąca przepaść, a ty musisz się wiesz, przez to przedostać. I takich sytuacji jest mnóstwo, jest to, jest to świetnie zrobione. W zasadzie nigdy nie wiesz, kiedy, kiedy nagle to otoczenie nie zacznie się rozpadać na kawałki, nie wiem, blokować ci przejścia, albo, albo właśnie wysuwać ci e, ziemię spod nóg. A jak jest z że... bosami, na przykład? Wiesz co, oni nie są na Nie, ma jacyś... bossy, to są, bossy. nie są, są, są, są. Oni nie są na super w, w... Nie wiem, nie, nie zauważam, że było jakieś, jakieś super nowe podejście do, do tego. Ale jakiś taki element na przykład rozgryzienia tego wszystkiego jest, że potrzebujesz na przykład, nie wiem, chwilkę poobserwować jaki jest boss, walić moment. go w słabe punkty, czy to jest jednak czysta zręczność? To po prostu musisz gościa trafić, nieważne gdzie, tylko musisz uciekać przed tymi mackami. Nie, nie, czy... to, jest, jest, to jest zręczność plus, tam od czasu do czasu są słabe punkty, są, są, jest ewentualnie coś takiego, że musisz na przykład, nie wiem, stłuc z, z odpowiednio mocno jakiegoś bos'a i potem on odkrywa swój słaby punkt, którym trzeba mu tym coś na przykład uciąć, albo wiesz, albo poluzować, albo osłabić i tak Jest taka jedna fajna walka, taka wieloetapowa nawet. Ona jest dosyć różnorodna, bardziej się liczą pomysły na bossów. W pewnym momencie jest, jest, jest co najmniej myślę, że co najmniej dwóch takich bossów, którzy są, którzy, jeśli chodzi o sam pomysł i oprawę audiowizualną i to, co się wtedy dzieje, niekoniecznie samą, um, Niekoniecznie sam sposób jakby pokonania, tylko właśnie samą, samą warstwę prezentacyjną. Jest to zrobione naprawdę pomysłowo i, i nie ukrywam, że to dla mnie to było coś ma oryginalnego i świeżego. Natomiast mówię, sama, sama fabuła i. i nie w ogóle nie, nie należy się tym przejmować, hmm. zupełnie. I Czy tym bardziej generalnie uczuję fanom właśnie tej znaczek serii. Znaczek jakości e, Fantasy można przełożyć. Wiesz co, wiesz co nie, nie wiem, jaką ocenę. Jak miałbym wystawiać, jak, co miałbym? Za system walki? 5. 5 na 5. 5 na 5. No, nie, za samą grę myślę, że tak 4 4 hmm. z, może z jakimś hakiem, nie wiem. Tu ciężko, ciężko powiedzieć. No mówię, totalnym, totalnym błędem marketingowym jest tutaj nazwanie tego The May Cry. Hmm. Mogli z tego zrobić zupełnie nową, osobną serię. I, mhm. I to byłoby coś naprawdę fajnego. Ale tak się boję chyba ryzykować teraz. W tym momencie tak, coś nowego wypuścić, nie wiem. Wiesz, no oni dostali takie zlecenie od, od Capcomu de facto, tak? Bo to, bo to Ninja Theory? Dobrze mówię? Tak. Tak. Nie mylić z tym drugim ninjom, bo są dwie. Jedna ja się się, niska. A jeden jest Ninja Theory, a drugi jest Ninja? Team Ninja. O, team team ninja. Ninja. ninja to są Japończycy, tak? A, a ten a Ninja Theory to są panowie z Ninja jest od Ninja Gaiden. No Tak, tak, tak. Jeszcze parę innych rzeczy pewnie też. Tego starego o. Ninja Gaiden tego, tego lepsiejszego. A, od tym Ninja to są przecież goście od Dead or Alive. <głos> no tak. O, ale nie, wracając do, do samego tematu, to um, znaczy ja widziałem, że ta przynajmniej część fanów, która jednak się przekonała, fanów poprzednich części, która, która się przynajmniej częściowo przekonała do tej nowej odsłony, narzeka mocno na, na poziom trudności, że jest załatwa ta nowa część, natomiast mi się wydaje, że to raczej chodzi o to, że po prostu tu jest ten niższy próg wejścia jakby w tę grę. Mm -hmm. To znaczy ta gra nie jest taka, taka super elitarna, że tylko wiesz, właśnie maniacy, slasherów i... Oczywiście, ja, ja to jestem za tym, żeby na przykład wprowadzać nie tylko roz rozwiązowane poziomy trudności, tylko tak zwane jakby modyfikatory tego wszystkiego, co tam jest. I te, te modyfikatory, one... To nie chodzi o to, że nie jakieś suwaki, tak? Tylko jeśli przejdziesz Dead Space 3, tak, no to na przykładzie tej gry, bo Akad mi to, to tam było. Jeśli ją przejdziesz, możesz zagrać New Game Plus. Automatycznie odblokowujesz dodatkowe tryby. Jakby jakieś tryby retro, jakiś tryb classic, tryb survivalist. One są tak skrojone, żeby one odpowiadały w jakimś stopniu potrzebom tych takich najbardziej hardkorowych fanów, tak? One, bo, bo to, że na przykład możesz w tak, taki dosyć prosty sposób skalować pewien że to wydajesz mniej, nie wiem, życia, a przeciwnikom więcej, y, broń zajmuje, y, zadaje mniej obrażeń i tak dalej, i tak dalej, to jest, to jest jakby taki, takie pójście na łatwiznę, tak? Tak, poza tym w takiej grze, gdzie ma być jakaś, jakaś, jakaś grywalność, w sensie, że po kilka razy możesz przychodzić, to się nie sprawdza. Otóż to. I, i wprowadzenie takich modyfikatorów, które na przykład, nie wiem, wprowadziłby tryb no nie wiem, taki klasik, nie, do, do Devil May Cry, że gdzieś ci przeciwnicy są jakby w jakimś stopniu odpowiadają temu, co było wcześniej, ale dodatkowo też, no nie wiem, to musiałbym po prostu być większym specjalistą, żeby wiedzieć, co tam można by było, jak, jakie na przykład tweaki no nie, tam jakieś, przekręcić jakieś, jakieś tam rzeczy w grze, żeby one w jakimś stopniu utrudniły grę tak, żeby ci fani, którzy... No ja na myślę, poprzedniej że, ten, się... że oni mają tutaj coś takiego, tylko tak. problem może być w tym, że, że, ten, że, że mogą nie dojść do tego etapu, bo najpierw trzeba przejść grę, żeby odblokować ten tryb Son of Sparda, gdzie masz, gdzie masz już właśnie takie... To, to jest chyba odpowiednik poziomu hard albo, albo very hard, nie wiem. Mhm. Ja się właśnie, właśnie w tym trybie się teraz troszkę męczę. Mhm. To, tam, to już jest zupełnie inna gra. Tutaj praktycznie w tej grze masz coś takiego, że potwory są praktycznie niezwiązane z fabułą, bo tam w, w, tych, w tych początkowo dostępnych trybach, znaczy poziomach trudności, masz także, że potwory są jakby wprowadzane stopniowo. A, natomiast w momencie, w momencie, kiedy zaczynasz na tym poziomie typu Son of Sparda, to chyba, chyba, nie, chyba wystarczy przejść tylko grę po prostu raz na dowolnym poziomie. To nawet nie musisz, nie musisz przechodzić tego na, na, nie wiem, na easy, medium, hard po trzy razy, by to było bez sensu. Natomiast, um, natomiast to wprowadza zupełnie inne sortowanie potworów. To, tam, to, tam, widać, że tu już jest ustawione pod takich graczy, którzy, którzy wiedzą, jak korzystać praktycznie z całego arsenału, mają przede wszystkim ten arsenał, bo trzeba te, trzeba tą broń zdobyć. Łącznie chyba jest, nie wiem, z 8 czy z 10, rodzajów, no przesadzam chyba. W każdym razie chyba za dwa albo za trzy te anielskie. Z, z, z, a, jeszcze, jeszcze jest broń palna, przecież tak. A, łącznie chyba jest to coś, coś koło ośmiu rodzajów. Mhm. A, także mm, i, te, i wtedy, wtedy jak już gasz na tych wyższych poziomach trudności właśnie typu są spada, Sparda, to, to się jakby zaczyna taka konkretna zabawa, bo są właśnie potwory odporne na, na konkretne rodzaje broni. Są potwory, które mają nieśmiertelność czy tam niewrażliwość na czasy w momencie wykonywania swoich, swoich uników czy tam ataków specjalnych. I, i to, są już to, to są w ogóle zupełnie inne potwory niż były właśnie na tych poziomach, od, od tego najłatwiejszego do, do zwykłego. A potem są z kolei takie, po, takie, takie rzeczy, jak były chyba w poprzednich częściach, typu tam, nie wiem, trypty Dante must die, Tak, czyli, tak, tak, tak, a, tak. Czyli coś typu, że jeśli ktoś cię dotknie, to giniesz od razu. Ale z kolei, jeśli ty kogoś dotkniesz, to on ginie od razu, tak? bo też jest, też jest taki tryb. Także, także tutaj, tutaj jest coś takiego, tylko trzeba się do tego dokopać. Najpierw i może tak być, że wie, że po prostu a, ktoś może nie mieć cierpliwości do tego. No tak, no ale to już jest, to już jest dla kogoś, to po prostu już wszystko widział. I teraz po prostu chcę próbować nowych rzeczy, tak jakby, że wszystko widział w tym sensie jakby już ty na przykład przejdziesz za trzecim razem w grę na tym poziomie, to mógłbyś sobie włączyć takie tryby w, w właśnie debilm, te ten, Dante Masnach, czy coś W sumie nie, niepotrzebnie przechodziłem najpierw na tym najłatwiejszym, a później na tym troszkę trudniejszym. Trzeba było od razu wdać ten Son of Sparta, chociaż on jest rzeczywiście trudny. Mhm. A, natomiast pod, jak, jak się to przejdzie, to się odblokowują kolejne i to jest... Um, może tutaj troszkę za dużo tych stopni dali. Mi się wydaje, że to, że, to, że to może powinno być jednak odblokowane po prostu po przejściu gry jednej na dowolnym poziomie trudności. Byłoby chyba ciekawiej. Nie wiem, może to, to nie jest takie, może zgodne z tym, co się zazwyczaj właśnie oferuje w grach, żeby gracz nie miał tak dostępu do wszystkiego od razu i tak dalej. Natomiast, natomiast ten tryb dla mnie dla mnie jest chyba już za trudny. Ja nie wiem, czy ja się zatrzymałem na takim jednym miejscu i chyba, chyba się nie ruszę, przynajmniej na razie, bo. No tak, tak. tak. Jest, jest naprawdę ciężko. Dobrze, Piotrze, dziękuję ci. Przekroczyliśmy tam magiczny ten punkt, punkt graniczny, więc już musimy, musimy zakończyć. Dziękuję Piotrze za ja dziękuję nagranie. Dziękuję Bernardzie. Dziękuję wszystkim i dobranoc. Żegnam się, jadam Pawełka Dachman. Pamiętajcie, żeby nas widzieć na stronie www.fantasmagieria.net komentować, odwiedzać na, na Facebooku, lubić, polecać. Do usłyszenia za tydzień.